Cześć, audycja kadr Ci w oko. dzisiaj odcinek 42, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i co tam? Dwa tygodnie kolejne za nami. Coraz bliżej do Łodzi. Tak i już po coraz więcej zapowiedzi na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier się ukazuje. Portfel płacze, serce się cieszy. Znaczy portfel na razie jeszcze nie ma czym płakać, ale jak tylko będzie miał, to, to już My myślę, będzie Myślę, że to jest jednak powód do płaczu, ale... Edno. Co prawda, to prawda. W każdym razie mamy tych zapowiedzi coraz więcej. I mamy program. Tak, i mamy program, no i. No kurczę, no. No, nie jest to najlepsza godzina, jaka mi, jaka mi się przytrafiła, ale tak w piątek. Jeśli jeszcze nie widzieliście tak programu? Fe, festiwalowy piątek o godzinie 13 będę miał okazję poprowadzić prelekcję, <gry> na której będą dla pewne trzy osoby. Ja będę, bo jedziemy razem. Ja będę. Bartek będzie, bo jedziemy razem. I ja będę, bo no. jedziemy no. razem. Nice. To trzy osoby. Więc podyskutujemy sobie o tym, za co kochamy i nienawidzimy superboaterów. Gdyby ktoś przypadkiem się tam gdzieś przypałętał, to też zapraszam. No, cóż, piątek 13. Ale nie piątek 13. Nie, nie, nie. Oh. To by było jeszcze. W każdym razie, z tego co widziałem w tym programie, to chyba w ogóle otwieram. Nie? Tak, Je jesteś pierwszy pierwszy. Jezu, cóż za presja. Cóż za odpowiedzialność. Ale gdy już skończę. Lepsze to niż jakbyś miał znowu o 18 jakieś w niedzielę czy no, kiedy no, tam miałeś to, to, by było też smutne. to był dramat. W każdym razie no, nie ma co narzekać e, gdy już e, sobie porozmawiamy na wspomniany temat będziemy mogli spokojnie pójść na strefę targową i szabrować kupować i po prostu a jest w czym wybierać i tak sobie wypisaliśmy te zapowiedzi które mm, przez ostatnie dwa tygodnie się pojawiły może też niektóre trochę wcześniej ale gdzieś tam nam poumykały, tego jest coraz więcej. No i co? Kultura Gniewu. Zacznijmy od Kultury Gniewu, która już yy, ujawniła swój pakiet. Chociaż ja, ja mam takie wrażenie, że to nie jest jeszcze wszystko, co Kultura Gniewu tam może przynieść, bo tak, tak mi się wydaje. Tak du, du, du, du. 4, 5 komiksów? Tak mało, mało coś troszkę. W tym jedno wznowienie. No ale... E, Pierwsze to... 6 e, W tym N jedno wznowienie. Nie sześć, bo tutaj się linijka przedzieliła i to jest 5. Co ty mówisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ha, ha. A ponieważ no, no, bora... Karciński to nazwisko, nie tytuł. No, dokładnie tak. Więc tak, zacznijmy. Bezdomne wampiry o zmroku, czyli. To muszę kupić. Tak, Tadeusza Baranowskiego z okładką Tomasza Leśniaka. Mhm. Bardzo, bardzo fajna rzecz. E, następnie Borka i Sambor. E, przy czym przez Borka i Sambor. E, to nie jest komiks, który będzie wydany przez Kulturę Gniewu. Ale dostępny na tak, stoisku. Ale dostępny na stoisku Kultury Gniewu i to jest z kolei dla mnie coś, co na bank kupię. Tutaj mamy z autorką scenariusza jest Elżbieta Żukowska, natomiast rysunki KRL. No więc wiadomo, trzeba kupić. Detektyw Miś Zbyś na tropie i to w podwójnym uderzeniu, ponieważ tom pierwszy, wznowienie pierwszego tomu będzie dostępne, a także mhm. premiera tomu czwartego. Z pod tytułem Skarb Kapitana czarno Z autorami są cały nie, niezmiennie Maciej Jasiński i Piotr Nowacki. No i pakiet ten zamyka zakładnik Gaja hmm, Delisle. Prawda? Tak to się wymawia? Miejmy taką nadzieję. No zamyka ten pakiet. Tak, w każdym razie jest to twórca już w Polsce znany z paru innych tytułów, które e, zebrały bardzo dobre recenzje, więc przypuszczam, że zakładnik również jest wart uwagi. Następnie mamy wydawnictwo Kurz no i tutaj przede wszystkim chyba będzie ta Barbarella się wyróżniała. Barbarella czyli taki bardzo klasyczny komiks erotyczny mhm. znana na całym świecie prawdopodobnie Marka i wreszcie też pojawi się w naszym kraju i tutaj z tego co widzę. W takim um... ładnym wydaniu ma być, tak, tak prawie, nazwijmy że kolekcjonerskim. Twarda oprawa, Cena okładkowa już została podana, ustalona na wysokości 75 zł. Na festiwalu myślę, że około 6 dyszek pewnie coś tam będzie można łapnąć. No i dla, dla koneserów tego typu opowieści komiksowych to z pewnością będzie nie lada gratka. No ale Kurz ma też inne zapowiedzi i to będzie piąty tom Largo Wincha oraz drugi tom Niezwykłej Podróży, więc też całkiem fajny pakiet mhm. Mucha. Mucha komiks dowaliła. Oprócz, zapo no, sporo tak, oprócz zapowiedzianych już wcześniej na, e, na wrzesień komiksów e, Miracle Man the Golden Age, The Immortal Iron Fist oraz The Uncanny X-Force, jeszcze dochodzą opóźnione rzeczy z lipca, czyli 7 Tom Chu mhm. oraz Kingsman The Secret Service Marka Millara. No ja jestem wrogiem Marka Millara, ale wiem tak. Że... Wszyscy wiemy że A, jesteś wrogiem tak, Marka Milara. tak, ale, ale ten komiks mu się udał, no. oh. Oh, oh, oh. <głosy> Więc Naprawdę mo mocny, mocny pakiet bardzo, no nic tylko wy wypatrywać po prostu stoiska muchy, na pewno czy znaczy jeszcze nie znamy cen okładkowych tych komiksów. Wiadomo, że Ankeny Exports będzie na przykład w takim podwójnym tomie w stylu Egmontu. Dwa tomy w jednym tomie. Iron Fist chyba też jest grubszy nie, niż... Iron Fist chyba będzie normalnie... Tak? Chyba. Je mhm. Jeśli coś krę kręcę, to pewnie zostanie to w komentarzach e, wytknięte. E, Niemniej nie pakiet bardzo mocny. No kurczę, czuł... No, myślę, że na stoisku Muchy trochę PLN-ów. zostawię. Planeta komiksów. Tutaj akurat już te zapowiedzi były wcześniej znane, ale z jakiegoś powodu nie, nie wspomnieliśmy o nich wcześniej. Chyba wspominałeś o Green Tak, no W Łodzi na pewno będzie piąty tom chłopaków. Hero Spasm. Dla mnie osobiście chyba najgorszy tom oh, tej oh, serii. Fuck. Ch chyba najgorszy. Nie, no nie chyba na pewno najgorszy tom tej serii, ale, ale to, to jest taki Gartenis w wersji bardzo odjechanej. W tym złym kierunku, akurat, jeśli, jeśli chodzi o ten tom, ale też będzie pierwszy tom, właśnie zielonego szerszenia, który. Będzie przetłumaczony na zielony szerszy? Y, chyba Green Hornet, zielony szerszy. okej, okay, dobra. Y, I to, to, jest, to jest run Marka Wade'a który miał 12 numerów, bodajże, więc to będą chyba tylko dwa tomy, ale, mhm. ale bardzo fajna rzecz. Jak najbardziej. Godna polecenia. Nie jest to może coś wybitnego, ale taka palpowa, bardzo fajna historia. No ale to się dobrze czytało. To jest mm -hmm. i, bo to Dynamite wydawał w Stanach, tak, prawda? Tak, tak. To jest jedna z tych rzeczy, które mi się od tu bardzo fajnie czytało. Tak, jedna z tych niewielu rzeczy, które nie spieszyli po prostu. No, chociaż też miała 16 tysięcy układek mm -hmm. wariantowych. No, o Dynamajcie swego czasu op opowiadaliśmy troszkę, że. Jak to im siądzie jakaś e, licencja, to po prostu zaczynają pluć wszy, wszystko i w każdym możliwym kierunku. I Aleks Ross nagle. Tak, ale z John Cassaday, wariant czarno-biały negatyw, i, nie wiem, bez, bez loga, bez, bez kodu kreskowego. I jeszcze ten taki chromowany, nie? Są hmm. takie kolory jak, jak benzyna. Tak, Zawsze tak, był. tak. Ach. No cóż, daj jak, jak zwykle nie zawodzi, ale na szczęście w polskiej wersji językowej będzie tylko jedna jedno okładka, nie dostaniemy. No cztery... Może wiesz, Empik będzie miał jakieś inne. Myślę, że jeszcze do tego planeta komiksów nie, nie, nie dojrzała o, i oby tak dalej. Wydawnictwo Scream, tutaj mamy też trzy komiksy, chociaż w momencie, bo wydaje mi się, że na Facebooku był już ogłoszony też czwarty komiks. Ale póki co mamy Techno Kapłanów, zbiorczych 1.4. Mhm. Mamy Meta Barona zbiorczego 1.2 i Fanfula. Tak i tutaj już widzę doszło m, Malcolm Max to, Tom 3. E, dzień da, dawno został zapowiedziany więc też e, całkiem fajny pakiet no te wznowienia, wznowienia kontynuacje w sumie nie wiem Techno Kapłani chyba byli e, już w Polsce prawda? Od Egmontu. Czy to czy to nie, nie ta seria? bo ten. Tam było, była kasta Meta Baronów. Mhm. A te, no kie, kiedyś chyba byli, ale teraz są y, jeszcze raz w tym podobnym wydaniu robieni, nie? Co, co pozostałe też. Znaczy ja, ja prawdę, szczerze się przyznaję, ja nie ogarniam tego, tego świata, bo wiem, że to po prostu jakoś mega dużo serii różnych miało, więc możliwe, że to nawet nie było u nas w Polsce nigdy. Jest szansa. Je, jest szansa. No tak samo jak na przykład Egmont, jak e, ten, ten Świat Troj publikował, publikuje to ja już się w pewnym momencie gubiłem, co, co było, co będzie wznowieniem, co jest kontynuacją, ale, ale, ale, ale w każdym razie fanfulla okładkowo wygląda całkiem fajnie. Tutaj twórcami są Hugo Pratt i M Mino Milani. Zapowiada się to całkiem nieźle, no niestety tych kolejnych tytułów, to na pewno będą fajne wypasione wydania, na które mnie nie będzie stać. Mm. No cóż, szkoda, bo, bo ja nie stry... będziecie starzy, bo na wszystko inne coś wydać. Tak, tak, no to z czegoś będzie trzeba zrezygnować i no niestety, no, so, pomimo tego, że jest to naprawdę fajne, fajne, ładne wydanie, to jednak pamiętam, że swego czasu od tej kasty metabaronów się troszkę odbiłem, to też nie będę pewnie próbował drugi raz, ale kto wie, może kiedyś. Studio JG z kolei zapowiedziało w ramach ekskluzywnej linii mangowej Opus mhm. i też zapowiada się to bardzo zacnie tutaj. Opis był taki że, że no niewiele mówił wprost ale zwróciłem uwagę na, na to że to będzie tak jak dziewczynka w Krainie Przeklętych była wydana wiesz jak była wydana twarda oprawa obwoluta taki powiększony powiększony format tak Opus ma być jeszcze bardziej wypasionym wydaniem i jeszcze większym. Kto wie, kto wie, zobaczymy. W każdym razie opis wygląda zachęcająco. To, że ma być takie wypasione, fajne wydanie też, też jest całkiem, całkiem ok. Zwłaszcza, że dziewczynka w krainie Przeklętych, pomimo tego, że była też ładnie, ładnie bardzo wydana, to nie, było, nie był to komiks, nie była to manga szczególnie droga, mhm. więc, więc czemu nie. Natomiast innych, innych zapowiedzi na łódzki festiwal jeszcze nie dojrzałem od tego wydawnictwa ale opusz na pewno zwrócę uwagę. Studio Lane. Slane Jedna. rogaty bóg. Jedna zapowiedź, ale za to jaka. No, I bo to... Bardzo się cieszę z kolejnego Slane'a. Bardzo się cieszę, że Studio Lane dalej świetnie daje radę i coraz więcej rzeczy wypuszcza. To mnie bardzo cieszy. No, no i pewnie część funduszy łódzkich zostanie <laughs> przeznaczona na tego Slane'a. Tutaj z tego co pamiętam to, to chyba będzie w ogóle najgrubszy komiks w historii mm -hmm. Studio Lane tam ponad 300 stron miał być chyba cena okładkowa stuwa no Studio Lane jest znane z tego że tam wielkich rabatów nie daje ale myślę że nie, za 90 zł być może będzie no. ja, jaka cena by nie była to i tak trzeba to kupić bo za tydzień tego nie będzie znając mm -hmm. życie. Dokładnie. A, tak. i... A ponieważ, y przy ich nakładach to wiesz ceny są jak najbardziej uzasadnione mm -hmm. i jakość wydania y nie ma już tych problemów która była przy ABC Warriors mm -hmm. co, co zresztą mam to ABC Warriors z pierwszego rzutu. Przy Heavy Metal Dread którego koniec końców nie kupiłem. Y no ale to jest dla mnie zrozumiała cena. Mm -hmm. W każdym razie tutaj też warto powiedzieć no, kto rysuje Slejna, roga tego boga? Bisley, Bisley, będzie nam festiwalu w Łodzi, więc się mm -hmm. kurna śpieszcie. Zaskoczyłem. <laughs> więc się kurna śpieszcie, bo podejrzewam, że będzie to idealny komiks, żeby mu tam podsunąć do podpisu, jeśli będzie w stanie podpisywać rzeczy, więc... E... Ej, nie proście bizleja o szybki szkic. Pod żadnym kolorem. No. E jeśli nas słuchasz, Wojtku, to mam nadzieję, że wygrzebiesz gdzieś zdjęcie swojego szybkiego szkicu Batmana, który zrobił ci Bisley. To był najlepszy szkic jaki w życiu widziałem. Najlepszy szybki szkic. szkic jaki. No, no, no, nieważne jaki, to, to i tak był, był, był najlepszy. Mm -hmm. e, w każdym razie tutaj też przy okazji chcia, chciałem powiedzieć, że ba bardzo dziękuję y, paczce w ruchu za to, że jest tak cholernie opieszała. Dzięki, dzięki paczce w ruchu dzisiejszy odcinek musiał się troszeczkę zmienić pod kątem ro rozpiski, gdyż moje George Dread America no, gdzieś tam sobie krąży jeszcze po świecie, a miało być w czwartek w moich rękach. No. Skandal, skandal. Tak? A um, nie, co powiesz nie. o dystrybucji kolekcji komiksowych przez Siedziuruch? Zaraz do tego wrócimy. Oj, zaraz do tego wrócimy. W każdym razie paczka w ruchu. Nie, nie za to dałem te 6 zł, żeby to tydzień wędrowało po świecie. Oj, oj, oj, oj. wróćmy do zapowiedzi. Timow, Jedna, znaczy wypisałem jedną pozycję bo znalazłem jedną pozycję jak dotąd i dlatego przypuszczam, że tych zapowiedzi od Timofa na pewno będzie więcej albo po prostu już były a ja jestem na tyle głupi i ślepy, że gdzieś to mi umknęło, ale Kwaśne jabłko autorstwa Jerzego Szyłaka i Joanny Karpowicz no, wydaje bardzo się bardzo ładną okładkę też ma. Bardzo ładną okładkę i wydaje się być takim tytułem, który poruszy dość ważny temat, o którym się aż tak dużo nie mówi. I, w komiksie? Tak, w komiksie i no tak jak na, znowu ty, ty, typowy narzekający Krzysztof, nigdy nie byłem szczególnie dużym fanem scenariuszy Jerzego Szyłaka, bo oczywiście książki wiadomo, klasa sama w sobie, tak scenariusze no, średnio mi podchodziły, ale tutaj myślę, że w, ciem, w ciemno w to idę, zwłaszcza, że rysunkowo na pewno to będzie stało na bardzo wysokim poziomie, więc kwaśne jabłko jak najbardziej na mojej liście zakupów się znajduje. Wydawnictwo komiksowe, no tutaj też przypuszczalnie coś jeszcze się pojawi, oprócz tego co wypisałem, ale tak, no. Tak, najważniejszy komiks już jest. Tak, tam gdzie rosły rabelki. Tak. W te, czy, czyżby w tym roku to będzie ten komiks, po który będziemy biec czym prędzej, żeby się przypadkiem nie skończył? Chyba tak. Czy może jednak Slain? Slej jest droższy. W tym roku zrobimy tak, ja lecę na wydawnictwo komiksowe. Kupisz dwa, a ja kupię tam dwa. Znaczy ja Slejna nie biorę. To jest, nie mój problem. Dobrze, dobrze. W każdym razie tam, gdzie rosły mirabelki, no to już teraz jest prawdopodobnie najciekawsza zapowiedź wydawnictwa komiksowego. Znaczy najbardziej oczekiwana, nie? No tak, tak dla mnie. Przez nas. Tak, ale też... Ja tutaj trochę to połączyłem, bo wydawnictwo komiksowe się oddzieliło od Pruszyńskiego jakiś czas temu i to, co swego czasu było wydawane w kooperacji typu Comanche, Comanche czy Rani, teraz już jest wydawane tylko przez wydawnictwo Pruszyńskie. I wydawnictwo Pruszyńskie zapowiedziało śmieci. Komiks. Jak nazwa wskazuje o śmieciarzach ale z opisu z przykładowych stron wydaje się być to bardzo ciekawą historią i to też jak najbardziej będę chciał sobie sprawdzić tylko że tutaj nie jest dokładnie napisane czy to będzie premiera na festiwalu w Łodzi, czy też nie więc tutaj tak znak zapytania no ale oba te tytuły czyli śmieci tam gdzie rosły mi jak najbardziej jestem zainteresowany kupnem więc no hmm, to co. Kredyt, napadamy bank, nie wiem, <grywamy> robimy Kickstarter. Ja mam całkiem zdrowe narki, więc. No w sumie no, robimy Kickstarter. Tak. Patronaite, sobie napisałś, wiesz typie. No pewnie. Ale, ale? ale co, były już kiedyś takie Kickstartery, na przykład, że ktoś zbierał na, na sałatkę, inne, albo tak, na, im, na imprezę, na weekend, nie takie, no to A czemu? widziałeś tego typu, co zbierał na sałatkę ziemniaczaną? Chciał sobie bardzo zrobić sadkę tak, ziemniaczaną. słyszałem i uzbierał tam na świecie tysięcy dolarów, tak? Nie, Ten? nawet milion chyba e, przebił, ale w końcu zrobił tak, że e, te pieniądze postanowił przeznaczyć na e, zrobienie ekstremalnej ilości jedzenia i oddania go potrzebującym. No. Super, więc my może zróbmy Kickstarter na komiksifi, a co się, co, się, co się przebije to po prostu będziemy kupować komiksiki potrzebującym. Tak, do bibliotek, to może nie byłby zły pomysł. Na przykład. Jeszcze jedna ważna rzecz, mm -hmm. o której nie powiedzieliśmy. Na stoisku Ongrysa, jeśli coś kupicie, będziecie mogli dostać kolorowankę w pustyni i w paszczy. O, fajnie. To nie, nie. Która ma 16 kartek i jest czarno-biała, bo jest kolorowanką, więc to, nie, nie bo... spodziewajcie się tutaj proszę, koloru. Oczywiście rysunki Tadeusza Baranowskiego, więc super. Mhm. Wy, wyczuwam ból, ból dupki. Znaczy oczywiście y, gratis do skąd się bierze woda sodowa. Mhm. Będzie dodawana. Który album mam zamiar zakupić drogą kupna. To dobrze. Nie, bo wy, wyczuwam taki mały ból, który się tam może gdzieś rodzić, bo pamiętasz na Komiksowej w Warszawie, gdzie był dodawany do zakupów, ten, ten zeszycik z rocznymi po... sędziami, tak? Aha, myślę, że Polska mistrz. No, no, no, no. I, no, no, no. I, I widziałem, jak to tam były płacze o to, że to tylko tam jak to możliwe, że nie wszyscy mogli dojechać, a wszyscy to chcieli. Nie, wiesz, typowy dzień w komiksowie. No, to no, no. zastanawiam się, czy w Stanach też jest tak samo, jak jest jakiś wariant, który powiedzmy jest tylko na Wonderconie przez 6 minut, czy coś takiego. Czy też ludzie płaczą, że nie mogą całych Stanów przejechać, żeby. No a dobra, może no, no, no, może kiedyś się nad tym zastanowimy. Powiemy sobie teraz o, o nagrodach, właściwie może o nagrodach, o nominacjach do o, nagrody, która zostanie wręczona wodzi za najlepszy polski album 2017. A później sobie trochę chciałbym z Tobą Krzywą, porozmawiać o bólu dupki. Okej, okay. o tym mogę zawsze. A, więc tak, nominowani. Bajka Na Końcu Świata, Ostatni Ogród, Marcin Podolec, Wydawnictwo Kultura Gniewu. Jej. Belmer, Niebografia, Marek Turek, Wydawnictwo Kultura Gniewu. Niebiografia. Kultu... A, znowu tak przystałem. Przeczyta, ten... Przepraszam. Belmer, Niebiografia, Marek Turek, Wydawnictwo mhm. Kultura Gniewu. Będziesz smażyć się w piekle. Krzy... Ale, ale powiem Ci, że ja też tak przerabiałem ten tytuł niejednokrotnie, <laughs> więc, więc spoko. Krzysztof Prosia, według Wydawnictwo Kultura Gniewu. Hm. Ciekawo. Jak schudnąć 30 kilo, prawdziwa historia miłosna. Tomasz Pstrągowski, Maciej Pałka, wydawnictwo komiksowe. Jej. Kościsko, KRL, tam, tam, tam, tam, Kultura tam, tam, tam. Gniewu. Malutki Lisek i Wielki Dzik 2. <grym> Najdalej. Najdalej. E, Berenika Kołomycka, wydawnictwo Egmont. Morze Pokolana, Marcin Kołodziejczyk i Marcin Podolec, wydawnictwo Wielka Litera. Niezła Draka, Drapak. Dwa. Dwa. Cypel strachu Bartosz Tybor i Tomasz Kaczkowski, wydawnictwo Egmont. Odwiedziny Paweł Żotkiewicz i Paweł Garwol, wydawnictwo komiksowe. Totalnie nie nostalgia, memoir Wanda Hagendorn i Jacek Frąś, wydawnictwo Kultura Gniewu i wydawnictwo komiksowe. Tylko spokojnie Anna Ostrowska-Warzecha i Henryk Glaza, wydawnictwo Kultura Gniewu. I Umarły Las, Adam Wajrak, Tomasz Samojlik, wydawnictwo Agora. Nie mam żadnego faworyta. No, o, jest, bardzo, jest, jest, bardzo równa walka. Nie, nie, niemożliwe wybrać jednego faworyta. Oczywiście wcale się nie dziwię, jak będziesz smażyć się w piekle znowu wygra, ale tutaj po prostu jest tak wielko. Znaczy nic mnie nie zdziwi, jak wygra tak naprawdę. No, no nie no tutaj jest naprawdę. Co prawda ja nie znam wszystkich tych tytułów tutaj z tego co kojarzę. No bajkę na końcu świata mam zamiar sobie nabyć właśnie w Łodzi. Malutki lisek, wielki dziko oraz niezła draka drapak, no. Tych, tych dwóch tytułów nie znam. To są z tej linii komiksów imienia Janusza Listy, tak? Konkursu mhm. imienia Janusza Listy, więc no, nie, nie wszystkie tytuły z tej, z tej linii znam, ale no z tych tytułów, które czytałem, z tych dwunastu tytułów, które zostały nominowane, dziewięć czytałem i to jest po prostu dla mnie absolutnie, totalnie niemożliwe wskazać faworyta. Więc się nie podejmę. A ty? Też się nie będę podejmował, wszystkim kibicuję i będę się cieszył z, ka z każdego, kto wygra. Mhm. Jeśli Prosiak wygra, to może będzie jeszcze kolejna naklejka, kolejna naklejka na albumie. Ale no, zobaczymy w Łodzi. Myślę, że kto, kto nie wygra, to będzie miał naklejkę na albumie. Prawda? Mhm. Jeszcze warto, warto będzie śledzić, jak będziemy w Łodzi po Łodzi, bo o tym więcej, bo to będzie pierwsza edycja o nagrodach, jakim, jakimi będą misie. Mhm. No, więc o tym więcej powiemy już po Festiwalu. Tak, tymi, tymi misiami się muszę wreszcie trochę bardziej zainteresować, bo... Bo oprócz, bardzo ciekawe kategorie tego, są. Że tego, że... że są to, to niewiele wiem. No, nowe kategorie, e, boże, no, nowa nagroda um, dotycząca rzeczy takich kulturowych, popkulturowych. Kategorie bardzo fajne podzielone na wzruszyło, najlepsza bohaterka i tak dalej, i tak hmm. dalej. I z całego przekroju są nominacje i z komiksów, i z filmów, i z serialów. Znaczy, z tego co słyszałem, to są ci sami ludzie, którzy wymyślali te węże. Anty, antynagrody węże, mhm. tak? Okej, okay, więc, więc, więc spoko, tam, tam nagrody, to znaczy tam nominacje były zabawne. Najbardziej mi się zawsze podobała nominacja na najbardziej spartolony efekt specjalny. To, to, było, to była poezja. Duża konkurencja w polskim mm -hmm. filmie. Ale... Chciałeś coś powiedzieć o buldóbki? Tak, ale skończmy najpierw o ważniejszych o, rzeczach, okay. bo Dobra. wiesz, amerykańskie buldóbki to jest um, trochę, trochę druga rzecz, natomiast warto wspomnieć, że Polski Instytut Sztuki Filmowej e, Żadnych awersji w moim głosie nie było. Ja ja, absolut, absolutnie nie pomyślałem. Wsparł sp powstawanie animacji na podstawie komiksu Sasha Homera Insect i nad tym filmem będzie pracował Marcin Podolec. Tak, tak. No, fajna, taka dość niespodziewana informacja, prawda, że polskie studio filmowe będzie pracowało nad animowaniem, To jest niemiecki komiks, prawda? Mhm. Więc no zaskakująca informacja. Insekt był wydany w Polsce przez kulturę gniewu. Nakład Na... się wyczerpał, ale, ale no, w związku z tą informacją kultura gniewu zaczęła rozważać. Znaczy nie wiadomo czy w związku z tym może już wcześniej rozważali. Dobrze, dobrze, racja, to tak też mogłoby być. W każdym razie kultura gniewu rozważa wznowienie tego komiksu. Natomiast co do, samej, co do samych prawdy animacji, no, kupiło, kupiło je studio Yellow Tapir Films, któremu właśnie szefuje Marcin Podolec. I tutaj film ma być średniometrażową animacją wykonaną w technice rysunkowej i wycinankowej. Wspaniale, Jaranko. Więc tak, pre, premiera jest planowana na początek 2019 roku, czyli jeszcze troszkę przed nami, ale ale no, ja też jestem jak najbardziej zainteresowany tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby, oby prawda, wyszło, prawda? Mm -hmm. A nie, nie tak jak niektóre animacje, które no, niestety wciąż czekamy, prawda? No, na wiele czekamy, ale wiadomo, jak to jest z finansowaniem i, tak. i z całą resztą. Ważne, że w ogóle się coś ruszyło. Gratulujemy Marcinowi. I czekamy na, na całą produkcję. Jeszcze mi się przypomniało jednej rzeczy, którą, za którą warto się w Łodzi rozejrzeć, uh -huh. ponieważ ukażą się nowe zeszyty komiksowe. Uh -huh. Z mega dobrą okładką. Być może. Nie widziałeś okładki? Nie widziałem okładki. Dobra, jest mega dobra okładka. Tak pokażę do mikrofonu, żeby słuchacze widzieli. Dokładnie tak. Andrzej pokazuje. Andrzej skończył pokazywać. Uh. Tematem numeru jest nowo, nowe pokolenie polskich twórców komiksu. No i okładka bardzo do tego nawiązuje z odchodzącym tytusem. Bardzo, bardzo mi się to e, podobało. Tymczasem... Pam, pam, pam. Czyżbyś chciał powiedzieć o pewnej kolekcji coś? Znaczy chciałbym coś powiedzieć o kolekcji z Konanem, ale się nie daj kupić. W, e -e. E, gdzie nie byłem? U, u siebie byłem, w Sosnowcu byłem, w Katosach byłem. W Sosnowcu byłeś? Uf. Uuu, do Radomia też żeś pojechał. Dobra, żarty żartami. O co chodzi? Wsiadałeś z drugiego peronu? Tak, o co, o co chodzi? W środę miała być premiera pierwszego tomu wielkiej kolekcji komiksów Konana, tytuł Był, roboczy. Była tylko motyl wykupił tak, wszystko. To... Tak, ty, tytuł roboczy. No i, fakty... no i faktycznie tenże pierwszy tom się pokazał. W Lublinie, w Gdańsku, koniec. Lecz pewnie gdzieś się coś pojawił. No, zapewne to chodzi o całe województwo, bo to w przypadku rzutów testowych, to haszet ha z reguły no rzucało na da, dane województwa dwa lub trzy. No ale e, o, co, o co chodzi? Chodzi o to, że tylko te dwa województwa, a nie, a nie cała Polska. Czyli okazało się, że to jest po prostu rzut testowy, nieoficjalny start kolekcji. A co tu dużo mówić, troszkę się naczekaliśmy. Znaczy, no, fajnie było, bo to mogła, mógł być całkiem fajny komiks w całkiem fajnej e, cenie. Mm -hmm. I szczerze mówiąc, jak całkowicie olałem wielką kolekcję komiksów DC, wielką kolekcję Marvela i tak dalej, e, bo Lucky Luke chyba nigdy nie dotarł, nie? No, to też tylko był rzut testowy. No, a Torgala też olałem. A to no, ale... Z kolekcjami ci nie po drodze. No, niespecjalnie. Nie, nie, nie niespecjalnie, bo, bo nie. Mm -hmm. Tak naprawdę. No, niemniej chcieliśmy przynajmniej ten pierwszy tom no, bo sprawić dokładnie. i nawet dzisiaj o nim troszkę opowiedzieć, ale cóż, haszec powiedział o nich nie. I cóż. Yy, w takim... Pani w ruchu mnie już nie, nie lubiła, bo byłem codziennie pytałem rano. No. Czułem się po prostu jak za dzieciaka, jak mi wiesz, jak mi ktoś nie odłożył do teczki mojego pisemka, mm -hmm. które chciałem, i musiałem chodzić codziennie i pytać, czy już jest. Mm -hmm. I nie było. Rozumiem. Yy... No, kolekcja z Conanem pojawiła się tylko we wskazanych, wybranych miejscach, więc to jest to rzut testowy. Być może będzie kontynuacja, bo chyba każda kolekcja miała rzuty testowe, a później dopiero część z nich startowała oficjalnie. Chociaż z drugiej strony, nie, wielka kolekcja komiksów DC nie miała żadnych rzutów testowych. I te superbohaterowie Marvela chyba też nie. Niemniej. Yes. Aha, ta druga zmarła. Okay, Niemniej, czekaj, no trzymam kciuki, bo ja jednak w sumie jestem zainteresowany tym konanem. Wiem, że ten tom, który się ukazał w części naszego kraju, no jest w formatu takiego dość dużego. Czarno-biały, twarda okładka. Pierwszy to 10 zł, tak? No bez grosza, chyba. Bez tak. grosza, więc no kurczę, no fajnie by było. A później no. ceny mają być jak w kolekcji Torgala, nie? Tam chyba tak. 30 czy 4 dychy, nawet. No kurczę, no, powiem Ci tak, że ja po prostu takiego focha strzeliłem na tą kolekcję, że nie sprawdzałem mm. informacji jakoś szczególnie dalej. No ale cóż, jeżeli faktycznie Konan się całkiem dobrze przyjmie i po, wyjdzie poza zarzut testowy już na samą Polskę, to ja się jak najbardziej ucieszę, wtedy focha odwieszę i sobie normalnie, regularnie kupię pierwszy tom i być może nawet to będzie taka pierwsza kolekcja, którą będę zbierał, niewyrywkowo, Oho. niewyrywkowo, no ale to, to się jeszcze zobaczy, w każdym razie jeżeli macie, jeżeli mieliście okazję kupić ten pierwszy tom kolekcji Konana i nie jesteście biznesmenami, którzy wystawili je od razu na kupon Pan Comics tudzież Allegro, bo i takie przypadki się już zdarzały, to dajcie znać jak to się prezentuje, tak żebyśmy zazdrościli jeszcze bardziej. W sumie, w sumie tak a propos widziałem właśnie na e, facebookowej grupie kupan Comics e, ofertę, gdzie pewien jegomość zakupił ileś tam egzemplarzy właśnie tej kolekcji Konana i sprzedawał je po 20 zł plus wysyłka. Mógł, no mógł, ale jaka gówno burza się tam narodziła w komentarzach? No, poezja. Nie było zamkniętych komentarzy? W pewnym momencie już były. To jest grupa sprzedażowa, tam w regulaminie masz, że ma nie być komentarzy. Tak. No i? No tak, to no nikt nie czyta regulaminu. Mhm. W każdym razie, no w pewnym, Podaj w pewnym momencie e, akcja, się już, akcja została wycięta, komentarze zostały zamknięte. Nawet chyba tam jakieś ostrzeżenia poleciały, więc... No ale tak no, było wesoło. Natomiast prze, przejdźmy teraz te, do USA, bo tutaj też są rzeczy, których, które trudno ogarnąć i ty, tymi rzeczami jest to co się dzieje z filmowym uniwersum DC. Ja już się pogubiłem sam. Nie wiem, czy ty coś ogarniasz z tego, co ostatnio, co ostatnio powiedzieli? Tylko Bulldupy o Starfire sobie ogarniałem. A, to, Byłam, to też. Był tak, to też zaraz, zaraz powiemy. Ale, Ale to, mm. to akurat co do seriali. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to tak. Zapowiedziano film z Jokerem, tak. który ma nie być w uniwersum DC. Tak, tak jak Batman. Później zapowiedziano film z Jokerem, który ma być w uniwersum DC. i To będą dwa różne filmy. Ten drugi film z Jokerem ma być z Jokerem i Harley Quinn. I w ogóle ma zastąpić go tam City Sirens, które zostało zapowiedziane x czasu temu. Trochę smutek, ale... Batman ma być, najpierw padła historia, że ma być poza kontinuum, później padła, historia, padła odpowiedź, że jednak będzie w kontinuum, ale tak bardzo na uboczu, że nie będzie nawiązywać do innych rzeczy. Z... Będzie w kontinuum, ale tak w kontinuum, że nie w kontinuum. Dokładnie tak. I w ogóle Ben Affleck ma nie grać. Mhm. Chociaż miesiąc temu zapowiadał, że będzie grać. Prawda? Mhm. Joss Whedon ponoć też mocno pracuje przy Justice League, przerabia ten film tak, że... Cała końcówka będzie zupełnie inna niż to, co przygotował Zack Snyder. Bardzo mnie bawi, jak to Joss Whedon nad tym pracuje, a nikt nigdy nie wymieni montażystów tego filmu i całej reszty. Nie wiem, Joss Whedon tak. tak o, zbawca. On, on to wszystko zrobi. <grym> y, to... I walić dźwiękowców to jest po prostu <grym> podstawa tego. W każdym razie, to, co się dzieje przy filmach e, z DC, ten, no, oczywiście to jest tak, że. Część z tych informacji to plotki niepotwierdzone. Wiesz jak to wygląda? To wygląda tak, że narobili sobie takiego burdelu, że zaraz będą to resetować. Flashpoint. Dokładnie jak w komiksach. Flashpoint. W każdym razie, no, co, co tu dużo mówi? mamy ile? Miesiąc po San Diego Comiconie? Tak. Gdzie wiesz, wyklarował się niby jakiś plan na przyszłość Uniwersum DC. I... A w październiku jest chyba New York Comic Con, nie? Chyba tak. Natomiast mija co? Miesiąc od San Diego Comiconu i my znowu nic nie wiemy. I to jest, to jest naprawdę dziwne, bo... My... Wiesz, na, najlepszy z filmami, na, najlepszy sposób na filmy DC ogólnie wydaje mi się, że film o komiksach jest taki, że wiesz, że powstają, starasz się wiedzieć, kiedy mają premierę, chociaż nie jest to łatwe czasem. I nie interesujesz. I ci... idziesz do kina, jak już wyjdą. Nie ty wychodzisz się niczym, i tak? oceniasz. Tak, no bo to, to jest bez sensu po prostu. Po prostu ja ja to Bardziej mam... bym się ucieszył, jakbym zobaczył na filmie, że Aquaman rozbija... Blok na Świonach niż, niż jakbym zobaczył to w zwiastunie. Tak. Z tego muszę Cię przeprosić, że, że oglądasz ten zwiastun, bo w sumie poprosiłem, nie? Tak, no co Story. zrobić? W każdym razie. no Jeszcze się okaże, że nie będzie tej sceny. To by było. Tak, w Predator. pamiętasz jak mm -hmm. na pianistę w trailerze po prostu leciało mnóstwo tych celowników od tak, Predatorów tak. a tego nie było w filmie. No, no tak, a co? I. A pół, film był strasznie gówniany. I pół, pół trailera przebudzenia mocy nie było potem w filmie, więc. Więc o, o co chodzi? Prawda? No, no, było parę scen, który, które później w filmie się nie znalazły. A ponieważ fandom Star Wars jest bardzo jest aktywny. Jest jak każdy fandom. Jest bardzo aktywny, to opie. analizy scen, które były w traileru, a nie były w filmie, były przebogate. W każdym razie, jeśli chodzi o filmowe uniwersum DC, no to chyba faktycznie sobie odpuszczę nie wiem, oglądanie informacji na, na ten temat, bo to już jest po prostu przerażające. No na chwilę obecną znowu nic nie wiemy, co będzie, co nie będzie, kiedy będzie. Wie, wiemy tylko, że Justice League będzie w listopadzie i chyba nikt na ten film nie czeka. No nie, no wiesz, wydaje mi się, że ktoś tam, ktoś no dobra, tam czeka. Dobra, może czeka, ale raczej nie, nie z jakąś ekscytacją, że to będzie Ła wow, takie super. Nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Zapęcam Powiem się ci, my. że od Batman początek chyba nie czekam na jakiś film z taką naprawdę ekscytacją. Mhm. Nie żebym się zawiódł na Batman początek, bo mi się bardzo podobał. Tylko to już chyba... Mhm. Jakby któryś ten film się różnił tak naprawdę od siebie, to, to mogła, mogłaby się okazać jakaś ekscytacja. Natomiast one są o tym samym tylko gdzie indziej. Co nie złe mhm. oczywiście, no bo te komiksy tak, tak są zbudowane ale no już, już osłabła ta ekscytacja maksymalnie filma, tak, tak. filmami Super Hero. Tak, no ma, mam podobnie. A jeszcze z takich... Na Mad Maxa się, się cieszyłem, sorry. Na mm -hmm. Mad Maxa się mega, mega cieszyłem. Jeszcze z takich newsów właśnie związanych z DC, to też tam mi gdzieś minęło, że James Cameron bardzo mocno skrytykował Wonder Woman kinowe. Wiecie, James Cameron, facet, który od 25 lat kręci drugą część, kurczę tego, jak to się awatara, no i może mu jeszcze trochę zejść. No ale mówię, ja, wiesz, mam takie dziwne wrażenie, że, że ten czarny PR wokół uniwersum DC-filmowego film się sam nakręca. Nie, nie, nie, nie, nie, sam, mam, czy... nie mam tutaj teorii spiskowych, że Marvel wiesz, tam sypie pieniędzmi, żeby wiesz oczerniać, bo, bo Warner robi to sam bez niczyjej pomocy. <śmiech> ale no po prostu e, no, wydaje mi się, że jeszcze trochę parę, parę takich newsów które po prostu będą... Mam takie wrażenie, że wiesz, jest meeting w Warnerze i pada jakiś pomysł, hej, a może zróbmy film o Jokerze? I pięć minut później wszystkie media trąbią, ej, będą robili film o Jokerze, nie? Mam, mam takie wrażenie, że każdy głupi pomysł, który się tam przewija, zaraz jest newsem. Tak być nie powinno. Też mi się tak wydaje, natomiast wydaje mi się, że problem e, pomiędzy filmami DC, a filmami Marvela e ich popularności, może jakości wykonania, leży już w podłożu różnic pomiędzy tymi wydawnictwami, że hmm. powiedzmy Marvel jest, hmm. ktoś się pewnie obrazi, ale Marvel jest techniczny i kolorowy, hmm. a DC jest mroczne i magiczne bym powiedział. No takie mitologiczne też. Te no no chyba, o... chyba le, le, hmm. lepsze określenie. E, na przykład gdybyś miał wziąć Hellboya to on by mi bardziej pasował w DC niż, niż w Marvelu zdecydowanie. Hmm. A taki nie, na przykład niezwyciężony zdecydowanie bardziej Marvel. Zresztą tam się... No ale cho chodzi mi o to, że komiksy DC nie mogą być jakoś super e, ładne i kolorowe i hura. Tylko hmm. masz esencję strachu, która przejmuje nad tą kontrolę i zabija wszystkich w twoim mieście i tego typu klimat. Nie mówię, że Marvel nie ma Wiesz, jakichś mroczniejszych momentów czy trudniejszych historii, bo ma. Mhm. Natomiast natomiast częścią DC jest Batman, jest deszcz i, i, i jest, jest mrok. Dokładnie jest Czarny Adam, który rozrywa ludzi na pół i, i, i to jest DC. Mhm. Natomiast oni chyba chcą wziąć postacie, które mają, które z założenia są hmm. Mają strasznie dużo patosu postacie z DC mhm. i w komiksach to jakoś, jakoś uchodzi, natomiast jak przekładasz to i robisz szeregowca Ryana z Ligi Sprawiedliwych, no to jest trochę kaszana. Tak. I, ale oni chcą zrobić z patetycznych patetycznych tak, z patetycznych postaci, zrobić zabawne postacie jak w Marvelu i to zawsze wyjdzie kaszana z tego, mhm. więc no. niech nie robią filmów. I tym optymistycznym zakończeniem przechodzimy dalej. Ale trzymamy się produkcji filmowo serialowych, czyli wspomniana już Starfire. To jest, ale ja, ja pierwszy raz w życiu się zgadzam z tymi ludźmi. To jest naprawdę cholerny skandal, że zatrudniono osobę czarnoskórą, a nie pomarańczowo skórą. Przecież jest, jest tyle, tyle pomarańczowo skórych aktorek do wyboru. Oni musieli wybrać co czarnoskórą. No to jest skandal. W skrócie. Do serialowej wersji Titans, która powstaje dla. Mm, Czegoś tam. Dla platformy DC streamingowej, która też powstaje. What, whatever. No. Już się zgubiłem. No, dru drugi casting. Pierwszy casting to była taka 13- czy 15-latka do roli Raven. A teraz za zatrudniono aktorkę, która jest czarnoskóra i ona będzie grała Starfire. Naprawdę. Skandal, nie? Zatrudniono czarnoskórą osobę do grania zmyślonej księżniczki z kosmosu. Skandal. Jak mm. tak można? Oburzenie. To jest, nie, tutaj nie, nie będę używał tego, tego hasła, które się odbijało przez trzy grupy komiksowe na Facebooku, ale, ale po prostu. Yy, tak. Ale zauważyłeś, że jak różne słowa wywołują różne echo, jak wiesz, jesteś w górach i krzyczysz echo i, mm -hmm. i spada lawina i umierasz, bo to. nie krzyczy się w górach. Natomiast jak wiesz, jesteś w jakimś połączeniu, krzyczysz echo i to się tak odbija. Mm -hmm. Natomiast jak krzykniesz w internecie tam poprawność polityczna, to po prostu już było, mm -hmm. tak, po prostu pogłos jak w jakiejś katedrze leci. Dokładnie, no więc to, znowu był dupki radosny. <coughs> Widzę, że i ty smakowałeś to wyborne danie i ja, tak. tam, i ja tam sobie... K kiedyś tak, tak obudziłem się i pomyślałem sobie Chyba był jakiś ból dupy, bo tak coś jest w powietrzu no i był. No wchodzisz na Facebooku i był. No a ja ci powiem, że i, i, i na naszym polskim Facebooku było i działo się na Instagramie, na tych wszystkich kontach DC, które mam tam w polubieniu i działo się w komentarzach na portalach rozmaitych e, amerykańskich, polskich, no więc można powiedzieć, że Choroba się przetoczyła przez cały internet, niedługo zacznie pewnie robić drugie koło, gdy się pojawi jakiś, nie wiem, pierwszy trailer czy coś. Będę się mega mocno śmiał, jak do roli Nightwinga wybiorą Chińczyka. Ha, ha, ha. Ale by było. Bo Wspaniale no, by było. No, to by było, to by było przecudowne. Każdym... Al albo Irlandczyka takiego rudego. Nie, nie tutaj, żadnej swojej ukrytej, rudej opcji mm. nie, nie forsuje. Natomiast... Mm. Mm -mm, tak, tak. więc trzymamy kciuki za, za e, osoby, które wybierają prawda, aktorów do ról. Jeśli Beast Boya nie wezmą zielonoskórego aktora to e, też... Bojkot, bojkot totalny. Tak. Skreślam serial. Ja, ja pamiętam jak e, dla DC Maniaka robiłem tam parę newsów związanych z tym serialem i nie tylko tym serialem, to widziałem m, właśnie taką rozpiskę castingową do, do tytanów mhm. i nawet to sobie sprawdziłem wczoraj do roli Kori. E, była poszukiwana, nawet było to bardzo rasistowsko wiesz, opisane, nie biała aktorka. Więc ja myślę, że kogo by nie wybrali, to i tak by było źle. Wiesz, bo mieli, mieli opcje po prostu szerokie. Mogła to być czarnoskóra, mogła to być e, e, pochodzenia azjatyckiego, tudzież, nie wiem, indianka. No, że opcje wyboru były szerokie i każdy z nich zapewne skończyłby się tak samo, więc... Można było się tego spodziewać. A jednak się nie spodziewałem, i znowu internet nie zaskoczył. Jak to się dzieje? Że ja już mam prawie trzy dychy na karku i wciąż mnie takie rzeczy zaskakuje. Lubisz Power Rangers? Częściowo, niektóre serie. Ale to nie o tym mowa. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy serialowe, to co, obejrzeliśmy sobie niedawno parę rzeczy. No, i sobie. A nie czekaj, bo z jednej jestem zadowolony. No. Aż z jednej. Wow. Zaczniem, no je, z, zaczniemy będziemy od mówić tego. o trzech rzeczach, mm -hmm. z czego jednej nie widziałem. Mm -hmm. no ja widziałem a jednej. jedna mi się podobała bardzo. Tak, więc, więc zaczniemy od tego, co oboje widzieliśmy i no. No i. Było. Defenders. Tak, więc. E... Dalej. <laughs> no więc, e, ja, ja, ja powiem tak, że Defenders, m, premiera tego serialu zachęciła mnie do tego, żeby nadrobić moje zaległości z Netflixem. I tak sobie nadrobiłem te trzy odcinki Luka Cage'a, który, których nie obejrzałem od roku. I tak sobie sprawdziłem streszczenie Iron Fist, bo nie miałem po prostu siły, żeby wracać do tego serialu w jakiejkolwiek postaci. I dlatego... Kiedyś z kumplami oglądaliśmy Alien vs. Predator 2 na przyspieszeniu 64 i nic nie straciliśmy z tego filmu, to było trochę żenujące. Mhm. E, a jak to się ma do Iron Fist'a, że też można by tak oglądać, tak? Ubiegać, tak? No. E... Nie, no byłoby najnudniejsze od tego, więc. Okay. W każdym razie no, ty, tego Iron Fista no, nie dałem rady obejrzeć, po prostu nie. No i liczyłem na to, że Defenders nie będą drugim sezonem Iron Fista z dodanymi postaciami z reszty tego zakątka uniwersum, a tak się właśnie stało. Największym problemem Defenders jest to, że dany Rand jest mega bułą. Jest idiotą. Jest tak. Po prostu jest takim dzbanem. Po prostu, no. Nie mogę po prostu z niego. Ja muszę powiedzieć. O tym nieśmiertelnym Iron Fista. Mm, oh, oh, oh. Leżę. <laughs> Nie, Ja muszę po... oddać uczciwie twórcom seriali Marvelowo-Netflixowych, że są przynajmniej konsekwentni, tak jak dane ramion. Robią coraz gorsze. Tak, tak nie, nie, nie, nie, nie chodzi o to, że są coraz gorsze, bo Defenders ostatecznie nie, nie podobał mi się dużo bardziej niż te trzy odcinki Iron Fista, przy których prawie umarłem. Od Luka Cage'a też mi się w sumie bardziej podobało, Ocuniam, ale, mi Luke y bardziej podobał. ale no ja nigdy nie byłem wiesz w, w tych klimatach, w, tych klimatach no. mhm. w każdym razie bardzo się cieszę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że są przynajmniej konsekwentni. Jeżeli w Iron dany Rand był bułą, kretynem, idiotą, w, Def w Defendersach jest, tak, jest dokładnie taki sam, czyli nie możemy zarzucić, że po prostu źle napisali postać, ani celowo napisali postać, która jest bułą. Szkoda tylko, że to się fatalnie ogląda, prawda? Będą małe spoilerki zapewne gdzieś po drodze. I Szkażę, właśnie... dalej, nie, Znaczy u, u, bardziej potrafi kung fu niż potrafił w Iron Fisch, ale dalej nie potrafi kung fu. Mhm. Będą takie małe spoilerki zapewne, więc jeden już teraz strzelę. W przedostatnim odcinku walka z Elektrą, która była tak żlnująca, pomijając fakt wykonania, która, który był na poziomie Arrow, tak bym powiedział. Chodzi ci o tą podziemią tak, tak, tak. Podziemną to, to walkę. po, po prostu no, to głu faktycznie. głupota Dynego ronda w tej scenie jest tak porażająca, że ja nie chciałem oglądać nawet finału. Mnie bardzo e, dobijało w tej scenie. Hmm. Je, jest takie jedno ujęcie, kiedy stoi dwóch gości i nagle z zapleców uderza ich i Iron Fist i Daredevil jest tak, i hmm. po prostu. A teraz przybiegną kitowcy. Tak. <śmiech> I zrobią pozę, będzie wybuch. Dokładnie. <śmiech> A. Znaczy, dla mnie, ja liczyłem mocno, że Defenders właśnie będzie, będzie, to co mi się podobało, o może tak powiem, że w tej początkowej fazie serialu bardzo mi się podobało to, że fragmenty skupiające się na poszczególnych postaciach były utrzymane w tonacji kolorystycznej typowych dla tych postaci, czyli czerwony dla Daredevil'a, niebieski dla Jessica Jones, w ogóle Jessica Jones uwielbiał to jest najjaśniejszy punkt tego serialu, ale zaraz do tego do tego wrócę. No dla okay, Tak i ten taki pseudozielony dla dla buły. ale zieleń. <śmiech> tak dla buły no. i, i to, to się jeszcze sprawdzało, bo <śmiech> przepraszam, gdy, to się jeszcze sprawdzało, bo gdy ci defendersi byli osobno, że tak tu ujmę, to czuć było jeszcze ten uliczny klimat, którym się charakteryzowały i i Daredevilę, i i Jessica Jones i ten Luke Cage też miał taki Luke cały... Cage miał mega uliczny klimat. Tak, to tak, jest wiesz. Tak i to było jeszcze wtedy czuć, ale gdy już się spotkali i za zaczęło się robienie z serialu Den Rand i spółka, to już, no już to już siadło po prostu ta, ta ręka hand było to było takie przekombinowane strasznie i i no, mamy serial, w którym wiesz, mamy ulicznych bohaterów, całkiem fajnie niektórych prowadzonych. I w pewnym momencie okazuje się, że pod ziemią jest szkielet smoka, który zapewnia nieśmiertelność. I, i jest fajnie. Nie, nie, nie. Sok ze smoka. Sok ze smoka to tak. <laughs> Dragon Juice. Dokładnie. Nie, nieśmiertelność, o ile siedzisz w wielkim dzbanie, co jest mm. bardzo powiązane z danym rendem, który jest dzbanem. I... Tylko czekałem, aż tam w końcu przybiegnie DNR i Star i powie, że to są zwłoki, tam, nie wiem, tego tam z serialu. Smoka. No spoiler prawie. Ne, ne, ne, no ne. No kto oglądał, ja. to wie. To ja też mogę zrobić spoiler. Mm. Mayweather wygrał walkę. <laughs> Okej. Okay. On się umie bić przynajmniej DNR dalej nie potrafił. No z... właśnie mogli wziąć Mayweathera zamiast niego. A to, to bym obejrzał no. i to z gigantyczną przyjemnością nie. jakby. Wiesz, jakby mówił jak Mayweather, tak mm -hmm. nieskładniej. No do, dobra. W każdym razie serial. Pomimo tego, że był skrócony. Znaczy dość obejrzałem go i nie cierpiałem, mm -hmm. ale no, no czegoś brakowało. Takiego jakiegoś uczucia tego klimatu i trochę jakby Nowy Jork był pusty, co jest trochę dziwne jak na mm -hmm. no, no, Nowy Jork, że on. no dobra, to idziemy wysadzić budynek w środku. Przecież nikogo tam nie ma absolutnie, prawda, i 10 sprzecznic obok też nie ogóle Nie no, bo przecież ten architekt tak ładnie zrobił, że jakimś cudem dało się cały budynek tylko podstawę wysadzając zrobić, żeby się zapadł do środka, bez hmm. żadnych ładunków wyżej, które by to, to spowodowało To było zaplanowane przecież. Nie pewnie za... wmurował takie rzeczy tam. <laughs> Dokładnie tak. Mm. Co, co, do, co do tych wad, bo, bo chodzi mi o to, że często jest tak, że wiesz, ze zestawiają Defendersów ludzie z poprzednimi serialami na zasadzie takiej, że skoro Daredevil był taki fajny, to dlaczego to Defenders nie jest takie fajne. Chociaż oczywiście to są no, tam inne postacie oprócz Daredevila. Tak, ale po prostu chodzi mi o to, żeby owszem, ten Daredevil był takim powiewem świeżości i w ogóle fa fajną rzeczą strasznie, ale to, no, tutaj trudno było oczekiwać, że to będzie... Y to, to będzie jednak mieszanka czterech seriali i będzie trzeba upchnąć klimat z każdego z tych seriali na swój sposób i to może być ryzykowne przy każdych wielkich team, team upach. Yy, Dlatego też na przykład yy, bardzo do, do dzisiaj mam takie wrażenie, że pierwsze Avengerski nowe to jest raczej takie tony Starki Spółka, że, że najmocniej zaczerpnięto po prostu z, tego, yy, z tej trylogii Ironmana, Man kinowej. Wtedy to chyba jeszcze nie była tryloga? Jeszcze nie. No, w każdym razie tutaj też tak sądziłem, że w pewnym momencie, że Defenders będzie skoncentrowane bardziej na jednej postaci niż na, na innych. No, szkoda, że niestety na tym danym rędzie. No. Mam nadzieję, że Netflix zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ich najgorsza postać z tego uniwersum, bo każda bo to inna jest postać jest lepsza od nich. Seria dla fanów, a nie dla krytyków. Ja nie jestem krytykiem, ja jestem nawet można powiedzieć fanem. Przeczytałem trzy komiksy. Wiesz jak to jest z fanem. Czytałeś Wilka o fanach komiksów. Dokładnie tak. Czytałem, dobra nie jestem fanem. Dziennikarze z i Rozwódki. To, w każdym razie wracając do tego serialu miał 8 odcinków, czyli był skrócony znacznie w stosunku do tych poprzednich produkcji, które miały problem z utrzymaniem tempa dobrego przez całość sezonu, a tutaj też były takie momenty przestojów. Trochę postacie, niektóre tak, wiesz, ja na przykład nie kumam do teraz tego, co te czarne niebo właściwie miało zrobić. Kopać dupy. No ale to aż trzeba było wskrzesić kogoś, żeby kopało dupy, że skoro, kopało skoro, skoro mieli wiesz, masę, nie, masę nieśmiertelnych ludzi Ogólnie śmierć, dopóki się im głowy nie utnie. No, no tak, typowy Highlander prawda się tutaj kłania, bardzo fajne nawiązanie, cieszę się. Mm. No, I mógł zostać tylko jeden. No nie, ja, ja ci powiem tak, że po prostu wiesz, tro trochę mi się ta, ta ważność tej Elektry w roli Czarnego Nieba jakoś tak wiesz, było wma wmawiane, nawet ważna, ważna, ważna tak naprawdę. Nie. Przez cały serial to co ona zrobiła mogła zrobić też Aleksandra, która no, koniec końców tego nie zrobiła z różnych powodów, w, ale muszę powiedzieć, że pani Weaver, w imienia nie będę nawet próbował wymówić, no, b, bardzo fajnie się sprawdziła w tej roli, mhm. By, był taki e, pierwszy raz od dłuższego czasu taki złoczyńca, który był dość wyrazisty, znaczy od dłuższego czasu z, ze Spider-Man Homecoming w SEMP też był bardzo fajnie na, napisany. I, ty, I to co mi się tam podobało, że to, był, to była osoba, która nie miała wielkich planów podboju całego świata, po prostu miał tam swoją organizację i chciał sobie działać, tak tutaj w Defendersach podobało mi się to, że owszem mamy plan podboju świata. Ale ze względu na chorobę Aleksandry, on był nieprzemyślany, wiesz, wprowadzany tak na szybko i przez to, no, no, przez niech, to niedoskonały. W w tych net, no to, to prawda, ale w tych Netflixowych serialach ze złymi nie było tak źle. Z wyjątkiem Iron Fist. Ale no, wiesz, jak był e, Kingpin. Mhm. Kingpin był super. Tak, Kingpin był. E, ten, jak się nazywał. Killgrave? Dokładnie, dziękuję. Też był spoko. Mhm. Diamondback i tak dalej, którzy te tam w cage'u, no pasowali mi do klimatu po prostu. Tak, tak, tak. Więc no okej, okay, dobra, tu, tu się zgadzam, ale właśnie Aleksandra mi się podobała z tego powodu, że właśnie widać było od samego początku, że to nie są przemyślane działania z jej strony, ale wciąż była niesamowicie niebezpieczna. Trochę głupio z nią skończyli, tak dziwnie bym powiedział. No ale okej, okay, to, to, to, to nie jest jakaś wada. Po prostu to, to było zaskakujące, nie spodziewałem się takiego zakończenia dla tej postaci. Mm. Co, co, co mogę powiedzieć? Muzyka mi totalnie nie przeszkadzała w tym serialu. A, było Rande Jules w jednym momencie mm -hmm. i było Protect Janek u Klanu, To ja mm. bardzo zadowolony byłem. Okej, okay, ale to, no, były takie fragmenciki, nie? gdzieś tam gdzieś tam tak, wstrą, tak, tak, tak, tak. Jak, jak się tu klipor Ogólnie choreografia walki, jak zwykle, była, była bardzo fajna. To, co mi się z Wielkiem męży... kopania kitowców w plecy. Tak, tak, to też. Ale ogólnie bardzo mi się podobały właśnie takie sceny um, tych walk, gdzie były bardziej skupione na Jessice Jones i na, i na y, Macie Mardoku. Bo Luke Cage mam takie wrażenie, że w tym serialu był głównie z, z kuloodporną zasłoną dla wszystkich. No, I to ogólnie jego i... w wielu rzeczach, tak, ale i nie było na niego jakoś dobra może był jeszcze jakimś drogo, drogowskazem kompasem moralnym chociaż to otwieraczem do drzwi tak to też swoją drogą było, było bardzo fajne. No te sceny walki skupia, skupione na Daredevilu i na Jesse Jones mi się podobały najbardziej. Choreografia była naprawdę spoko. Ogólnie Daredevil i Jessica Jones byli dla mnie najlepszymi postaciami w tym serialu ta, ta scena gdy Matt Murdock tak chorobliwie próbuje ukryć swoją prawdziwą tożsamość z tym szalikiem. Bardzo fajnie. On w ogóle tak momentami jako taki paranoik trochę w tym serialu występował i mi się to podobało. No Jessica Jones praktycznie każda scena z nią to był to był taki mały skarb można powiedzieć. Wiesz kto jest najlepszą postacią dla mnie w tym całym uniwersum i zawsze się cieszę jak się pojawia na ekranie? Pielęgniarka pewnie. Nie. Nie? Terk. Bo on zawsze dostaje po ryju. Zawsze jak jest Terk to znaczy że on od kogoś dostanie w ryj po prostu. Czy to Cage go bije czy, okay. czy Daredevil go bił. Wszyscy go bili ale był przezabawną postacią okay. i Fogiego bardzo lubię. jest spoko. O Fogi właśnie yy, bo teraz chciałem tak yy. Przypadkowo przejść do rzeczy, które mi najbardziej przeszkadzały, nawet bardziej oddanego randa w tym serialu. I to był Foggy? Nie, nie, ale to była scena związana z FOGIM, bo w, Boże, który to był? Siódmy, szósty odcinek. Cała scena. Jak był przyniósł strój? Tak, cała scena na komisariacie. W ogóle komis według Defendersów policja w Nowym Jorku działa tak, że dowolni ludzie mogą wejść do sali z dowodami, dowolni ludzie mogą wnieść na komisariat torbę z materiałami wybuchowymi i strojami superbohaterów i ogólnie najlepiej jest trzymać trzech oskarżonych o zbrodnie w jednym pomieszczeniu i to najlepiej takim bez krat w oknach. Hashtag typowa policja. Bo ca cała, cała ta sekwencja była dla mnie Aha i zostawić ich oczywiście niepilnowanych gdy się zaczyna coś dziać generalnie takiego podejrzanego. Więc tutaj, tutaj było dużo takich sekwencji w tym odcinku właśnie na, na komisariacie, które mi się tak średnio podobały. Było właśnie parę takich nielogiczności, wiesz, gdzie nagle e, postacie pojawiały się w danym miejscu kompletnie z dupy, bo trzeba było pierwsze pojawienie się Luka Cage'a w, w piątym czy szóstym odcinku, jak tam atakowali ten, ten budynek, który koniec końców wysadzili, gdzie on Leją się, leją, nagle, puf, wiesz, ściana się wyburza, wchodzi Luke Cage, bo tak, mm -hmm. bo po prostu trzeba było zrobić fajne wejście. No, no było tam, ale to wciąż nie jest jakiś mega zły serial, no tutaj po prostu Daredevil, oba sezony, Jessica Jones, Luke Cage nawet przyzwyczaiły nas niejako do tego, żeby oczekiwać naprawdę dużo. Iron to Fist prawda. był takim mocnym zjazdem w dół, jeśli chodzi o poziom. A Defenders które można powiedzieć skupiło się na Iron Fischie, no też nie było doskonałe. Ja nie mówię że to był zły serial bo tak jak ty obejrzałem go sobie tam w trzy dni w trzy dni bez bólu nie płakałem tam nie robiłem sobie przerw nie, nie przewijałem na, na na przyspieszeniu po prostu oglądałem się spoko no ale, ale nic więcej ale, ale dokładnie tak no mhm. to nie jest serial do którego będę chciał wrócić jeśli nie będę musiał. No A raczej ty, nie będziesz no, musiał. Ja raczej nie będę musiał. No, no i tyle. No. Szkoda, bo, bo spodziewałem się po tym serialu naprawdę dużo więcej liczyłem, że pójdą bardziej w klimaty właśnie Daredevila czy, czy pierwszego sezonu Jersey Jones. No tak się nie stało. Co zrobić? No co zrobić? Czytać komiksiki. Dokładnie. A skoro już przy komiksikach jesteśmy, to, to powiemy sobie o serii. O serii. Bardzo dobrych komiksów, jaką jest Alias. Mhm. W Polsce możecie je czytać dzięki Mucha Comics. Ogólnie trzeba powiedzieć, że Mucha Comics może terminowo się nie najlepiej wstrzela, ale cieszy to, że oni sięgają po postacie znane z Defendersów. Oprócz Daredevila, wiadomo, bo tutaj Egmont będzie wydawał przygody Daredevila, ale był Daredevil żółty od Muchy. Tak, mamy Go Cage. Bryana Azary który jest świetnym komiksem. Będzie Immortal Iron Fist na, już, już za miesiąc. nie Który cały? też jest świetnym komiksem. Tak, tak. No, no i przede wszystkim, przede wszystkim to, o czym właśnie chcemy powiedzieć, czyli alias. Mhm. Briana Michaela Bendisa i mm, Gajdosa. Gaidosa, który ma na imię i tu wielka zagadka dla Krzyśka. Michael, aha, okej. Okay. Zapo zapomniałem. <laughs> W każdym razie to jest, no dobra, oddaję ci głos. Od, oddaj mi głos w takim mhm. razie. Mucha Comics do tej pory wydała trzy tomy. Serii, która ukazywała się w imprincie, to można nazwać? W linii wydawniczej Max, skąd mieliśmy takie dobre komiksy, zresztą obecnie wydawane w Polsce, jak Punisher, Enisa, później Arona. Arona, Aron będzie w Polsce, czy na razie tylko Enis? Na razie tylko Enis. Na razie tylko Enis. Um, Komiks ma specyficzną warstwę graficzną, która na przykład mojej dziewczynie niespecjalnie odpowiada. Um, mi odpowiada. Więc to, to, to, to już jakiś plus. I e, też podoba mi się to, co było mm, w serialu w pewien sposób poruszone. No, w, widać oczywiście inspirację komiksem, no, ale przynajmniej wzorowali się na czymś, co jest dobre. Więc to jest fa fajna rzecz. Widać tą niechęć do supermocy. To, te próby rozwiązywania problemów czy tych spraw właśnie za pomocą umiejętności swoich, a nie polegania na swoich mocach. Jest bardzo fajnie skrojona fabuła, fajne jest przenikanie się z tym światem superbohaterskim, ale tak powiedzmy zza kulis. Jak z Karol się spotykała na kawie mhm. i te próby odcięcia się od przeszłości superbohaterskiej, kolejne postaci, które się przewijają i kolejna mm, fabuła taka dość mroczna, którą Bendis zawsze był w stanie y, stworzyć. Takie stworzenie Gotham z Nowego Jorku w pewnych momentach nawet. Coś nie tak? Nie, nie, nie. nie, nie. <grym, okay. <grym, no, bo... po, prostu, po prostu tak, teraz mi przeszło przez myśl, bo Bendis do Marvela przychodził jako twórca bardzo dobrych właśnie kryminałów, które były publikowane w, w, tych, w tych początkowych latach filmidżu, ale też samodzielnym, jak to się mówi, sumptem, tak? Więc on, on się Sumptem, tro, sumptem on, się, on się wybił na tych historiach kryminalnych i tutaj można było się spodziewać, że w się się doskonale odnajdzie. No i się odnalazł. No. I się, i, i się odnalazł. no. Świetna seria, teraz zresztą wznowiona, znaczy kontynuowana w Stanach jako drugi run. Tak, ale to już jest w uniwersum. i to już... No i to właśnie, to, to jest to, co, co to zepsuło. tak jak Znaczy w zeszłym... ja nie wiem, czy zepsuło, bo się nie zdecydowałem. Znaczy ja jeden numer czytałem i było... Hmm. Hmm. Mhm. Mm -hmm. okay. Natomiast tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, co mogłoby poprawić komiks superhero, to właśnie niebycie w uniwersum bardzo często. Tutaj Bendis mógł sobie pozwolić na pełną dowolność, znaczy no na pełną, wi wiadomo, w, pe w pewnych granicach, na robieniu tego co chce i przez to wydaje mi się, że ta seria tak dobrze się udała. Mm -hmm. no i mm, Okładki są, są przecudowne i gdybym miał możliwość zbierania tego w zeszytach, to pewnie zbierałbym to w zeszytach również dla, dla okładek. Więc jeśli chcecie, spodobał wam się serial z Jessica Jones albo go nie oglądaliście, to i tak warto zajrzeć do komiksu, bo to jest bardzo fajna yy. historia kryminalna z superbohaterami w tle. Dokładnie. Tak, tak jest bardzo dr drugi plan. No i, i, na, i na, na, na szczęście, bo przez to to się lepiej czyta. Także mm. fajnie, że Mucha to wydaje, trzy tomy macie teraz do dyspozycji. Ja serdecznie polecam. I, też nie jest to jakaś szczególnie droga pozycja z tego, że Sześć dych na okładce. Tak, sześć dych na okładce. Przyjedziecie na festiwal wodzi to zapewne będzie coś koło nie wiem, 40 zł, A Mucha ma też w zwyczaju wystawiać rzeczy starsze, nieco rzeczy w jakiś mega w dużych y, rabatach, promocjach. Mhm. Więc kto wie, może nawet jakiś alias się tam znajdzie. Pierwszy tom czy drugi y, kolejny powód, żeby przyjechać do Łodzi. Tak, no ale tak, ale komiks jest... Y, no ja się nie zawaham powiedzieć wybitny. Je, jedna, jedna z takich rzeczy, które naprawdę Marvelowi wyszły od początku do końca i to... I to no. Naprawdę najwyższa półka mhm. więc więc również cieszę się że jest możliwość oglądania y, y, y, czytania tego komiksu w Polsce. Zaraz wiedzisz że oglądasz komiksy. A nie? No pewnie bo przecież tam, tam są literki no to co mam robić. E, a propos oglądania zmieniamy, zmieniamy klimat dość mocno. Pierwszy odcinek, odcinek DuckTales się też pojawił jakiś czas temu i to jest ta rzecz, której Andrzej nie oglądał, prawda? A, no, mm -hmm. Nie no, no to co? To produkuj się dalej, bo podejrzewam, że du dużo, dużo więcej jarania się na temat kaczych opowieści padnie z swoich ust. Bardzo mi się podobały. Bardzo czekam na następne odcinki. Nie wiem, muszę sobie jeszcze parę razy chyba ten odcinek obejrzeć, żeby się upewnić, czy coś mnie zawiodło. Na razie czegoś takiego nie znalazłem. Mm -hmm. e Zastanawiam się, czy w przyszłych odcinkach Pani Dziobek będzie jakimś mega zabójcą. No, bo bo wygląda na mega zabójczynie i jeszcze Tasia mówiła, że ją babcia szkoliła, żeby się bronić i tak mm -hmm. dalej. Więc no, mam pewne podejrzenia, że zrobili z niej Terminatora. Mm. Kurczę, no, no głosy mi się podobały. Tenant jako, jako wujek Sknerus, mm -hmm. y, który zastąpił, znaczy no, no, musiał, bo zmarł Young. Mhm. Young był przecież jedynym takim legendarnym głosem Sknerusa. Z takich dużych zmian, jak on się nazywał, Granite for Sand, mhm. że jest teraz takim grubaskiem trochę, nie jest taki niski, grubiutki jak krasnolud. Mhm. To te, te, też było ciekawe. Znaczy, no. <śmiech> znaczy, dla, dla mnie te zmiany były takie. Wiesz, Kosmetyczne, tak po prostu. Mało istotne. Znaczy, względu, to, we... to nie zmieniło postaci, mm -hmm. ewentualnie może pani dziobek, chociaż ta stara pani dziobek też byłaby w stanie się pewnie spokojnie oklepać. Tak, tak. Z darem by mogła walczyć. E, tego jestem ciekaw. Śmigasz, się nie... Śmigasz zawsze. <śmiech> To on jest nie, nie do zniszczenia nie do po prostu. Do, dokładnie. Cze, ale, czekam na diodaka, wolframika i tak dalej. Ale generalnie ten, ten pierwszy odcinek, mm, on trwał 45 minut, zdaje się, tak? Coś takiego. I przedstawił taką dług, długą, fajną, zwięzłą fabułę, która znakomicie się sprawdziła, moim zdaniem. I tutaj pytanie do Ciebie, bo nie sprawdzałem albo ewentualnie do Centrum Komiksu Disneya, bo na pewno, na pewno wiadoma sprawa, ile te kolejne odcinki mają trwać, czy one mają być jakieś pół godziny? Tego godzinne? też nie sprawdzam, ale raczej to, to był jak podwójny odcinek, mm. tak mi się wydaje. Mm. No bo właśnie taka dłuższa, fajna historia, znakomicie mi się ją oglądało i troszkę się zastanawiałem, czy na przykład przedzielona na pół by nie była tak... Ale było tam mm, widoczne miejsce, w którym to cięcie mógłbyś zrobić. Mhm. Mógłbyś zrobić to cięcie zaraz po tym, jak poznali Sknerusa, jak już się ogarnął, że nie jest tym starym pierdzielem. E, I zresztą jest piękna sekwencja, jak, to, jak on wszystkie ich problemy ro rozwiązuje od razu tam z tym koniem bez bezgłowego jeźdźca. Zresztą jest ten piękny dialog, że mam głowę, nie jestem już dziwakiem, dziękuję. I, i wychodzi e, z duchem i ze smokiem, nie? Mhm. I, i decydują, że razem wyruszają po ten klejnot od Atlantydy, to wtedy spokojnie mogłoby być koniec pierwszego Ciąd odcinka i zaraz drugi odcinek, nie? Mhm. Zresztą w oryginalnych Kaczego Powieściach też, też się były dwuodcinkowe, dwu zdarzały. Do, dokładnie. Zresztą w większości e, filmów animowanych e, z, zdarzały się te dwuodcinkowe, nie? Mhm. Jeśli było to co, co, coś ważnego, właśnie finał sezonu albo początek. Hmm, tutaj tak nawiążę do Justice League, animowanego sprzed kilku lat. On tam wszystko było dwuodcinkowe. Niektóre, niektóre hi historie były nawet więcej niż, niż dwuodcinkowe. Mm. Dopiero przy przejściu na Unlimited to się, to się zmieniło. Natomiast co do kaczyk opowieści, no, ja jestem, tak jak już wspomniałem, totalnie zakochany i zachwycony. Siostrzeńców fajnie uwspółcześni. Tak, bardzo, e, bardzo mi się podoba to, że to nie są klony, tylko każdy z nich ma swój charakter taki bardzo widoczny, że po prostu po paru minutach odcinka już wiadomo, że ten jest ten żywszy, ten jest ten mądrzejszy, ten jest ten spokojniejszy. I to, to mi się ba bardzo podobało. Była świetna scena. No, oczywiście Kaczor Donald no, no, po prostu rewelacja. Taki mały minus ja bardzo często nie rozumiem totalnie co Kaczor Donald mówi, co w poprzednich produkcjach z udziałem tej postaci mi aż tak y, trudności nie sprawiało. Ale to Znaczy, jak obejrzysz po polsku, to pewnie nie będziesz miał tego, bo to jest taki. Tak, to tak. jest tak samo, jak da się z South Parku Kennego zrozumieć, co mówi, tylko mm -hmm. chyba musisz się po prostu już mega osłuchać za angielskim, żeby ro rozumieć, co ktoś memu, a pod nosem tak mm -hmm. naprawdę. Dla mnie szokiem było, jak się dało zrozumieć mniej więcej, co Kuzyn coś mówi w rodzinie Adamsów. Mm -hmm. Natomiast, no tak, bo ja oglądałem w oryginale po, po angielsku. No, jeszcze nie ma polskiej. Y, Okej. Okay. Więc, no, Kaczor, no, jak coś mówił, to nieraz sobie musiałem tam cofnąć jeszcze raz. Bo, mhm. albo, albo w ogóle lecieć z kontekstu, bo nie byłem do końca pewien, co, co on mówił, więc to, to taki mały minus. No, ale ogólnie, wiesz, na przykład ta. Scena, gdy on pokazywał na smartfonie to zdjęcie, jak je, je, <głos> jak tak. go łapie w rękawicę. Tak, tak, w tym pokoju pełnym poduszek I to było po prostu, no aż się cieplej robiło. Ale no no ogólnie no. ta nadopiekuńczość Donalda, jak już też ich wpychał je w te kamizelki, że im te głowy i szyje się po prostu tak łączyły i jak boje się za, zataczali. Tak, ale, ale to było właśnie takie urocze, no, po prostu me, mega mi się to podobało I, i właśnie ogólnie rozpisanie tych postaci wszystkich, w, w, nadanie im takiego charakteru dość szybko, ale, ale bardzo wyrazistego i bardzo fajnego, no, no super mi się to oglądało. Animacja mi nie przeszkadzała, bo obawiałem, obawiałem się trochę, że animacja mi się nie spodoba. Obawiałeś się trochę nowych atomówek? Bardzo się obawiałem. Mm, ale ani trochę nie chrupię. Mhm. W każdym razie, y, znaczy w sensie obawiałem się animacji z, te, z tego powodu, że będą takie zbyt blade kolory, które trochę nie, paso, nie pasowałyby do tego świata. Na szczęście się myliłem. Owszem, w Kaczogrodzie tam momentami widać takie trochę wypłowiałe te kolory, ale w sumie z drugiej strony to jest wielkie miasto. Miasta nie są kolorowe jakieś szczególnie mocno, prawda? No to prawda, ale też y, ja chyba jestem spokojny na animację odkąd. Paul Rudisz zrobił to myszkamiki, te shorty z myszkami, mm -hmm. które są genialne. Bardzo mi się podobają. I no, ten, ten sam poziom, jakby płynności i tak dalej, więc tu no, zachwycony byłem, bardzo mi się podobało. Mm -hmm. No i ten śmigacz. Tak, no po prostu on, on był takim. On miał każdą scenę miał po prostu, miał po prostu kapitalną i od kiedyś mega cześć pilota. A co do jeszcze na to opiekuńczości Donalda też była ta scena jak kurczę, niebieski szeszleńc, przepraszam ciągle mi you Tak, wiem tylko ten, ten w niebieskim kubraczku, niebieskim kubraczku. Jak, jak, jak przechodził po tym moście pełnym pułapek i jak Donald te pułapki tam neutralizował z ukrycia. Z sobą. Kurczę, tak to było, to było też. Mega, mega fajna scena i liczę na to, że kolejne odcinki, które dopiero za miesiąc mm -hmm. się, się pojawią będą po prostu co najmniej tak samo dobre, a może nawet jeszcze lepsze I Po prostu nie będę się obawiał o, o, o to, że Kaczeł, zresztą chyba na drugi sezon już jest zapowiedziany. Prawda? W marcu zostali oficjalnie przedłużeni super. Na drugi sezon. Super. Więc no, no, mam nadzieję że i ten pierwszy sezon i drugi będą co najmniej tak samo dobre jak pierwsze kacze opowieści zresztą zapowiedzi tego co się będzie działo w kolejnych odcinkach kto się pojawi no, napawają dużym optymizmem więc ja, ja czekam ja się jaram i po prostu oby tak dalej. Super było to, to <grym> na, naprawdę fajna rzecz jak już jesteśmy przy kaczorze Donaldzie to chciałbym um, powiedzieć parę słów o Kaczorze Donaldzie z kolekcji Karla Barksa, mam jeden tom w ręce, to jest Trail of the Unicorn i oczywiście Trail of the Unicorn jest na tyle długą historią, żeby robić z niej 216-stronnicowe wydanie, ponieważ ma 24 strony, hmm. reszta? Ojoj. Boom! Boom! A reszta to co? Dodatki? Nie, nie, nie, to są inne historie. Tylko po prostu to, to jest ta mhm. e, najważniejsza, która, znaczy według wydawcy, najważniejsza, która się tutaj e, pojawiła. Tak, tutaj, e, gwoli wyjaśnienia, po prostu spadły nam z włoki krytykantów. Tak. E, I co jest niesamowite, ta historia została, znaczy to jest niesamowite, to po prostu pokazuje, jak dobra jest ta historia. Ona została wydana w 1950. Czyli... Dawno. Tak, więcej niż 3 lata temu. I jest, dalej Jest kanoniczna? <laughs> I, I dalej jest niesamowita. I to, to, to jest... Tak jak prosto z kadru mówiłem o Asterixie, że bawił mnie 20 lat temu, bawi mnie teraz tak samo. A jeśli... Komiksy z Kaczorem Donaldem robią to przez już chyba cztery pokolenia, nawet więcej. To jest dopiero kosmos, mhm. żeby, żeby coś, coś takiego osiągnąć. Świetna historia opowiadająca o tym, jak wujek Sknerus wysyła Kaczora Donalda do Nepalu, do Tybetu żeby odnalazł ostatniego jednorożca do wielkiego zoo, które ma wujek Sknerus. Mhm. I oczywiście Hyzio, Dyzio i Zyzio postanawiają się na gapę zabrać razem z nim samolotem. Bardzo podobnie zostało to wykorzystane w tym, w Kaczych opowieściach. No i pojawia się jeszcze, jakąś on po polsku, Goguś. I podoba mi się to, że kogoś tutaj jest też pokazany jako tak negatywna postać w, w pewien sposób. Bardzo fajna historia, ciężko o niej powiedzieć, się nie da nic więcej powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. ale jest, jest czymś takim jak w, w Stanach było kino Nowej Przygody, gdzie tam się Indiana Jones załapał i tak dalej, i tak dalej. Świetna historia która każdemu wydaje mi się, że będzie się podobać. W ogóle wszystkie historie, które tutaj są zebrane, utrzymują jeden i ten sam poziom, No, ale jak za to się zabierał Karl Barks, to, to za to się zabierał Karl Barks. Natomiast znajdziecie też parę historii, które są całkowicie jednostronnicowe. I no dalej są więcej warte niż większość e, historii, którą nawet nie da się na 24 stronach zapisać. Mhm. 24? O nie dwóch, dwudziestu No, coś takiego. A i tak rozbijałem to na 6, więc wychodzi 120 stron i robią gównianą historię, natomiast tutaj na jednej planszy Kadbark stworzy coś, co jest znacznie więcej warte moim zdaniem. Mm. Nie są tanie te wydania, natomiast jest to Fantagraphics, więc i tak nie znajdziecie hmm. nic lepiej wydanego. Otóż tak. No serdecznie Wam polecam. Ten jeden tom kosztuje chyba 30, znaczy kosztuje 30 dolarów, w zestawie chyba wychodziło 50 dolarów za zestaw. No, ten zestaw cudownie wygląda. Tak, je, je, jest, jest przepiękny. Ktoś nawet chciał go wydawać w Polsce, ale. tam, tam, tam, tam. tam. No taka tam peka. E, Trail of the Unicorn w środku znajdziecie zaraz wam policzę. Krzysiek za ten czas coś będzie mówił. Mam nadzieję, że ten komiks z myszką Miki, który ukaże się od Egmontu niedługo, że to nie będzie taki jednorazowy strzał i doczekamy się więcej komiksów z Disneya w naszym kraju tych takich. Znaczy, to na pewno nie będzie jednorazowy szczał, bo mamy też życie i czasy z Generusa zapowiedziane wznowienie. 20 historii jest. Tak, ale m, mam taką cichą nadzieję, że, że dobra, no, ktoś tam się może przymierzał za y, wydanie tych komiksów, ale no, ja jednak bardziej bym liczył na Egmont, mhm. że w przyszłym roku znajdzie się miejsce w ofercie wydawniczej na coś więcej od, od, y, y, od Disneya. Może to będzie właśnie coś Karla Barksa. Nie? Myślę, że mnóstwo osób byłoby zachwyconych. No na pewno, gdyby jeszcze e, udało się to wydać w takim właśnie formacie jak Fanta Graphics, że na końcu są e, dopiski do każdej e, historii, która była, e, okładki, co, co już jest chyba standardem w większości komiksów, e, plus krótki artykuł o życiu pośród kaczek o Karlu Barksie. O, su, super sprawa. I jeszcze fajne jest to, że na końcu jest napisane, kiedy pierwszy raz dane komiksy były w ogóle wydane. Mhm. Pięknie wydane, historie, które się nie starzeją. I fajnie by było, gdyby wyszły po polsku, bo to jest komiks na lata i dla wszystkich. Mhm. W sensie to jest komiks, który mógłby z dziada, pradziada przechodzić. Znaczy to tutaj może tak dopowiem, że, żeby w takiej formie wyszły, prawda, bo tutaj... Nie wiem, przypuszczam, ale być może zaraz w komentarzach pod, pod tym odcinkiem znajdziemy komentarz z Centrum Komiksów Disneya. Być może część z tego się ukazała po polsku. Wiesz? Znaczy, komiksy się ukazały, tak, oczywiście. Tak, tak, w, Natomiast w gigantach, nie gigantach, tego e... typu rzeczach, ale w takiej formie. Tak, tak. Chodzi mi o taką formę, taką bardziej kolekcjonerską. Mhm. Formę. Natomiast. Kurczę. Zgubiłem się w połowie zdania. Fakt faktem, te komiksy tutaj wychodziły w Polsce, ukazywały się w Gigantach i na pewno w zwykłym kaczorze Donaldzie. Natomiast takiego wydania kolekcjonerskiego jeszcze nie mieliśmy i Byłoby bardzo spoko. fajnie by było, gdyby się pojawiło. No i Zwłaszcza, tak. że się Don Rosa jest wielkim mistrzem, ale jednak to wzorował się na Barksie, więc wydaje mi się, że warto by było, gdyby coś takiego się tutaj u nas pokazało. Czemu by nie jedno i drugie? Czemu by nie Don Rosa i Karl Bals? O, opie, jedziemy z tym. Panie Kołodziejczak, proszę mi to w Łodzi zapowiedzieć, bo, bo inaczej nie przyjadę. Pamiętasz, były takie wydania komiksów z Kaczogrodu, takie malutkie zresztą? Tak, tak, te białe hons, okładki to, takie. To, to, dokładnie. To było fajne, tylko mm, przez ten taki format kieszonkowy Moim zdaniem trochę traciło z kolekcjonerskiej, mm. znaczy z takiego obcowania z, z tymi kaczkami, że Ale trochę było. To też były takie czasy, gdzie raczej te, te kolekcjonerskie wydania jeszcze się nie szło za bardzo. To były to, chyba to to były, to były te czasy, gdy amerykańskie trady były dzielone na pół, bo tak. No fakt, dobra, nie było argumentu. <śmiech> znaczy, nie, ja tak tylko mówię, że, że ch chyba jest już czas. Czas taki mamy klimat o, na to, że coś takiego mogłoby się ukazać w Polsce jak najbardziej nie, nie, nie mielibyśmy nic przeciwko, prawda? Jak najbardziej, ja bardzo kibicuję wszystkiemu z takich starszych komiksów Disneya, co mogłoby się ukazać. Mhm. No i czas na e, trzecią rzecz e, telewizyjną, no, <śmiech> o której chcielibyśmy opowiedzieć, czyli kleszcz. Kleszcz, którego obejrzałem jak dotąd jeden odcinek i tylko ja, bo ty nie miałeś jeszcze okazji. Jeszcze nie było okazji. Więc no nie będę się tutaj długo wywodził. Pierwszy odcinek, który ukazywał, w ogóle cały serial ukazuje się na platformie streamingowej Amazonu. Bardzo zaskakujące jest dla mnie to, że od jeden odcinek dziennie, przynajmniej sześć pierwszych odcinków, tak mam w takim kalendarzyku internetowym zaznaczone, że sześć pierwszych odcinków wychodzi dzień po dniu. Więc w chwili obecnej powinny być już trzy. Ja obejrzałem tylko jeden z nich który trwał tam niecałe pół godziny, dwadzieścia parę minut, czyli mamy taką długość odcinka, powiedziałbym raczej sitkomową, aczkolwiek... To chyba pasuje do kleszcza i jego klimatu. Aczkolwiek właśnie muszę Ci powiedzieć, że zaskoczenie dla mnie bardzo pozytywne, ze względu na to, że dostaliśmy dość dojrzałą i dość poważną historię, przynajmniej w tym pierwszym odcinku, która jednocześnie świetnie czerpie z komiksowego kleszcza i mm -hmm. nie odziera tej postaci z jej, z jej najbardziej typowych cech, um, ale, ale stanowi to właśnie taki bardzo fajny miks, bo mamy, e, mamy postać Artura który jest e, podejrzewany o, o, to, o problemy um, psychiczne że widzi rzeczy których nie ma słyszy głosy których których nie ma. Um, on ma też pewne backstory związane z superbohaterami w tym świecie. No i po prostu któregoś dnia będąc na tropie pewnej szajki przestępczej spotyka kleszcza. No i ten klesz, w momencie, w którym pojawia się w tym serialu już tak osobiście, no to jest, to jest po prostu kleszcz. To jest postać, którą czytelnicy, ci nieliczni niestety pokochali i tutaj widać, że i aktor jest świetnie dobrany, bo to jest po pierwsze góra mięśni, ale jest tak fajnie, on, on ma... Czy on jest taki amerykański, strasznie, że wiesz, stoi w tej pozie taki. Taki do bólu, amerykański, tak, tak, major boomer. Coś takiego. No i, i wiesz, i to w zestawieniu z tym, że mamy gigantycznego kolesia w niebieskim stroju, kleszcza, świetnie wypada w ogóle. Jest, na początku odcinka, na końcu odcinka są takie wstawki takie typowe, nie wiem, z lat 80. czy wcześniejszych, że mamy wiesz, lektora, który mhm. wprowadza nas w świat. i w w pewnym momencie się okazuje że to po prostu jest kleszcz stojący na dachu i gadający do siebie co jest bardzo fa fajnym elementem i jego relacja ta, ta początkowa z, z Arturem jest bardzo fajna. Je, jeszcze kostium Artura się nie pojawia w pierwszym odcinku ale jest zaznaczone parę wątków, które będzie prawdopodobnie będą rozwijane w kolejnych odcinkach. Główny, czy, czy główny wątek, który zawsze był rozwijany, znaczy, czemu jest królikiem? No właśnie na razie nie. Na razie jeszcze to się nie pojawiło, ale parę wątków już zostało zaznaczonych. Ku mojemu zdziwieniu, bo nie, nie, nie śledziłem informacji wcześniej na temat tego serialu, ku mojemu zdziwieniu dużo fajnych nazwisk. Tam się pojawia w tle, bo i mamy i mamy Bena Edlunda jako twórcę tego serialu. Mamy Jackiego Haleja jako jednego z głównych złych. To, mhm. jest, to jest bardzo znany i uznany aktor. Więc... Bardzo ładny makijaż miał, jak widziałem na foto, tak tak, tak jest super. tak Ogólnie właśnie zdziwiło mnie to, że i stroje, i charakteryzacje, i efekty specjalne stoją na naprawdę wysokim poziomie, że gdyby zrobić pełną fabułę, to można by było to spokojnie posłać do kina i nie wstydzić się, jak to wygląda. <śmiech> Więc... Kleszcz po tym pierwszym odcinku mi się spodobał bardzo. Ma... Nie było krzesła w stylu, czy jeszcze? Nie, nie, nie, jeszcze nie, ale mam nadzieję, że się pojawi. Bardzo ciekawy jestem, jak będzie wyglądał, jeśli mm. będzie ukrył. W każdym razie, po pierwszym odcinku jestem bardzo y, zaintrygowany na, na plus. Fajnie to, fajnie to wyszło, było i śmiesznie, i poważnie, i było to zmiksowane w taki fajny sposób, a nie, że wiesz, mamy cięcie i teraz robimy komedię, cięcie i teraz jesteśmy poważni, tylko to się tak fajnie uzupełniało. Ale to tylko pół godziny tak naprawdę nie całe pół godziny więc co ten serial ma do zaoferowania to się dowiemy w kolejnych epizodach tak na dobrą sprawę czy, czy to był jednorazowy dobry wyskok a później będzie w dół. Mhm. Więc y, trzymam kciuki na pewno, na pewno sprawdzę dalej bo ten pierwszy odcinek jak najbardziej mnie zachęcił do tego żeby, żeby z kleszczem serialowym sobie poobcować. Mhm. No i tutaj powinniśmy przejść do jakiegoś komiksu z Leszem, ale akurat żadnego nie mamy. Więc przejdziesz do? Przejdę do amuletu. Wspaniale. Z, z wydawnictwa Planeta Komiksów. Tom drugi. Sprawdzałem sobie, przynajmniej usiłowałem sobie sprawdzić, czy w poprzednich odcinkach podcastu, których było już 41, uh! czy gdzieś był pierwszy tom amuletu omawiany. Um, um, um, um, nie umiałem tego znaleźć, więc przypuszczam, że nie. Więc opowiem troszkę o obu tomach, tak przy okazji. Y, Amulet jest y, historią autorstwa Kazuki Kibuishi, ale nie jest to taka typowa manga, to jest komiks wydawany w Stanach, tworzony przez twórcę mieszkającego i wychowanego w Stanach, tylko w stylu mangowym, takim, mm -hmm. takim bardzo mocno wyraźnym, aczkolwiek y, te amerykańskie. Ale czy też po amerykańsku? Tak, tak, czytamy. Europejsko, tak, czyta, Czytamy od lewa. Y, w warstwie graficznej bardzo mocno widać inspirację mangą. Ale to jest też taka inspiracja, nie? To nie jest tak, tak, taka stuprocentowa manga. Nie, nie, nie, nie, nie. To tutaj widać, że mamy też no to znaczy wiesz, generalnie to jest historia dla młodszego czytelnika i też ta warstwa graficzna jest taka do, dopasowana do, do, do młodszego czytelnika. Opowiada ona o Emily, jej bracie i jej matce, którzy no, zaczyna się standardowo przeprowadzają się po śmierci ojca do, wielkiego, do wielkiej posiadłości opuszczonej zapuszczonej i mhm. okazuje się że są tam drzwi do innego świata więc zaczyna się bardzo standardowo ale później już się robi naprawdę fajna interesująca historia myślę że dla dzieciaków sam raz mianowicie Emily zostaje strażniczką tytułowego amuletu amulet wydaje się być raczej zły i próbuje przejąć ją, przejąć kontrolę nad Emily ale ona go póki co jest w stanie opanować mhm. jego zapędy. Przenosimy się do tego świata, w którym mieszkał dziadek Emily i on miał w tymże świecie dość ważną rolę. Rozpoczyna się konflikt, mamy, mamy elfy złe po, po jednej stronie barykady. W pierwszym tomie mamy na razie tylko takie wprowadzenie tych głównych postaci. I pierwszy tom był spoko, ale niczego nie urywał. Natomiast od drugiego akcja już się zaczyna naprawdę fajnie rozkręcać, pojawiają się kolejne postacie, pojawiają się zależności, mamy takie luźne inspiracje, można powiedzieć niektórymi rzeczami, bo na przykład gdy widziałem, o, to się nie nazywa parlament drzew, ale od razu mi się skojarzyło z parlamentem drzew ze Swamtinga, mamy takie miejsce, gdzie po prostu rosną mądre drzewa. Parlament drzew jest bardzo ładną nazwą i ciężko wymyślić lepszą, tak, wydaje tak. mi się. No To jest, to jest na, na, na szczycie góry, i tutaj, no, po prostu nie chcę mocno spoilerować y, historii, ale od drugiego tomu, gdy pojawiają się nowe postacie, te które już są znane się rozwijają dość mocno, nawiązują się, nawiązuje się taka głębsza intryga, y, postać, która w pierwszym tomie była mega zła, od drugiego tomu już się robi taka niejednoznacznie zła, więc y, jest tutaj parę takich wątków, które fajnie się, są już zarysowane i myślę że w kolejnych tomach będą całkiem nieźle prowadzone. To co mi się podoba to jest właśnie to że pomimo tego że ta historia jest dość mroczna jest idealna dla, dla takiego powiedzmy powiedziałbym dziesięciolatka. Myślę że spokojnie takiemu dziesięciodwunastolatkowi czy też nawet trochę młodszym młodszemu dzieciakowi spokojnie amulet można by mm, polecić. No w, Wszak wydaje to wydawnictwo Scholastic w Stanach. Italk. No tak, no to no, nie, nastawione nie, na takiego odbiorcę. Tak, nie, nie publikowają rzeczy w ratingu M. I tutaj muszę powiedzieć, że właśnie Kazu Buishi, no, bardzo nie jest to super oryginalna historia, bo takich, wiesz, takich narni mieliśmy mnóstwo. Mhm. ale jest fajnie prowadzona z pomysłem. Te postacie są bardzo żywe, są, są ciekawe, chociażby, chociażby ten właśnie królik, na którego teraz spoglądam. To, no, mamy różowego, pluszowego, żywego królika, który jest obrońcą Emilii i jest bardzo fajną postacią. No, takich postaci jest tutaj po prostu mnóstwo. Fajnie się to rozwija, jestem ciekaw, jestem ciekaw tego, co będzie dalej. Czy ten amulet przejmie kontrolę nad Emily, czy jej się będzie dalej udawało go przyhamowywać. Fajna historia dla czytelnika starszego młodszego wydawnictwo Planeta komiksów fajnie się wstrzeliło z tym tytułem. Nie jest to szczególnie duży wydatek. Drugi tom kosztuje okładkowo 50 zł, a mamy tutaj 200 ponad stron w kolorze w takim formacie więcej niż mangowym mniej niż amerykańskim. Mniej niż, mniej niż amerykańskim dokładnie tak. Fajna rzecz zabawna. Dla, dla czytelników naprawdę różnym wieku jak, jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, że wydawnictwo Planeta Komiksów kolejne tomy będzie publikowała troszeczkę szybciej, bo przerwa pomiędzy pierwszym a drugim była dość duża. Ale cieszy to, że ten drugi tom jest. To jest seria skończona czy nie wiesz? Ona w Stanach się jeszcze ukazuje. Jeszcze się ukazuje. Przynajmniej jak sprawdzałem przy okazji lektury pierwszego tomu to się jeszcze ukazywa. Mm -hmm. Ale to tam wychodzi od razu w formie tomów. To nie są żadne zeszyty, nic Aha, z tych okay. rzeczy. Więc, więc tak, czekam na kolejne tomy po polsku, mam nadzieję, że będą równie dobre co, co poprzednie, co obecne dwa. No i fajna rzecz, kolejna fajna rzecz w ofercie Planety Komiksów, po którą powinniście sięgnąć, bo, bo warto. Ma, mam takie dziwne wrażenie, że ona tam trochę niknie, amulet niknie w medialnym szumie wokół chłopaków, zielonego szerszenia czy Black Kiss, a jest to naprawdę też bardzo fajna, bardzo fajna historia, więc jak najbardziej polecam. Natomiast jeszcze drugi komiksik, o którym chciałem powiedzieć, już taki fajny nie jest, szkoda. To jest ten komiks, o którym wszyscy mówią, że jest fajny? Nie, nie, nie. Komiks, o którym wszyscy mówią, że jest fajny to jest... A to jest droga do odrodzenia, tak. jeszcze nie odrodzenia. Tak, e... aha, o, mówisz o Supermanie z odrodzenia. Tak, tak, e... tak. Mamy, mam przed sobą drugi tom drogi do odrodzenia. Pierwszy to był omawiany jakiś czas temu, Superman, Lois and Clark, które było naprawdę fajnym komiksem i dalej tak uważam, że jest fajnym komiksem. Natomiast teraz się ukazała e, droga do odrodzenia, Superman. Ostatnie dni Supermana. I rozumiem czemu ten komiks został wydany w Polsce po jego lekturze, bo naprawdę mocno wprowadza do tego odrodzenia. No ale nie zmienia to faktu, że jest to ścieka, bez polotu, bez większego pomysłu. Spoiler Superman ginie ten, ten jeden z nich i nie ma to absolutnie żadnego znaczenia po prostu wiesz czytasz ten komiks i się nie przejmujesz tym że główna postać być może zginie być może nie zginie znaczy to jest dość mocno powiedziane przez cały komiks że on nie będzie miał happy endu no i wiesz czytasz to no i oczekujesz i w zasadzie już w pewnym momencie masz kciuki za to, żeby, żeby to się w końcu nastąpiło, ponieważ historia jest po prostu męcząca. Mamy, e, mamy Supermana, który na pierwszej stronie, na takim dość wymownym kadrze, mówi: Umieram. I z tym jest związana cała, cała opowieść, że ten Superman, bo to jest ten Superman z nowego DC Comics, mhm. e, on chce po prostu pozostawić po sobie jakieś dziedzictwo, chce umrzeć, będąc spokojnym o to, że. E, Znak S będzie znakiem nadziei a nie znakiem strachu i właśnie tam szuka Supergirl żeby, żeby ona go zastąpiła była jego taką następczynią. Pojawiają się tam przeciwnicy w tym w tym jakby to powiedzieć w tym gość który uważa że jest Supermanem i ma, ma wspomnienia Clarka Kenta. Ale wyjaśnienie tego kim on jest jest takie. I nie jest to jakiś Superboy Prime. Nie nie jest takie trochę. No, szczapy, no co tu mówisz? Tam generalnie był taki moment, tego nie, nie ukazało. To się nie ukazało nigdy w Polsce, ale w serii z nowego DC Comics z New 52 w Stanach, był taki moment, w którym wymyślono Supermanowi nową moc. I to było to takie wybuchanie energią. Aha. Po którym musiał się przez 24 godziny naładować. No i po prostu ta postać, która tutaj jest, jest związana z tą nową mocą i o ile, Tamta moc już sama w sobie jest taka trochę dziwna naiwna i w sumie śmieszna ale Superman w swoim, w swoim 75-leciu miał wiele dziwacznych supermocy typu tworzenie miniaturowych klonów samego siebie czy hipnotyzowanie samego siebie więc y y zakres jego dziwacznych mocy jest szeroki. No a tutaj zbudowano wokół tego całą historię która jest taka taka sobie. Tak jak wspomniałem no, jest to dość mocne i ważne wprowadzenie do, do odrodzenia ponieważ w komiksie Uniwersum DC odrodzenie, które też już się ukazało w Polsce jest nawiązanie to nawet nie raz do, do ostatnich dni Supermana więc no, wypadało to, to wydać w naszym kraju. no Ale mam wrażenie że to było raczej mus niż, niż przyjemność bo, bo to jest bardzo średnia historia w porównaniu z Lois and Clark w ogóle się nie umywa. Jest tutaj to, to jest w sumie ciekawe, bo scenarzystą jest Peter Tomasi, który tego Supermana z odrodzenia prowadzi naprawdę dobrze, podobno. Ale i świetnie na przykład Batman i Robin pisał w, w New 52. Mhm. No, po prostu to jest taka historia, w której się nie popisał jakoś szczególnie, szczególnie dobrze. Armia rysowników, która się zmienia co zeszyt, wcale nie pomaga. Ten rozstrzał poziomów jest naprawdę mocny i. No i przy niektórych mm, doborach rysowników można było się naprawdę zastanowić, czy nie, czy nie, czy nie byli lepsi gdzieś dostępni. Historia taka typowo superbohaterska, dużo napieprzania się, mało sensu. No i przede wszystkim szkoda jest tego, że mamy kurczę no dobra już to wyspoilerowałem mamy śmierć Supermana na końcu i ona kompletnie nikogo nie interesuje. Więc to jest taka w ogóle tam jest taka scena gdzie pojawia się o, jak on się nazywa Steel. Mhm. On, on jest na dwóch na dwóch kadrach tylko po to żeby powiedzieć że dziękuję że mnie zainspirowałeś i to jest cały jego udział w tym komiksie w sumie nawet nie wiadomo skąd ani po co ani jak. I to jest właśnie ta, taka rzecz która Najlepiej podsumowuje ten komiks, że dużo się dzieje, ale gdyby nie było wprowadzenia Tomasza Sidorkiewicza na początku komiksu, to prawdopodobnie połowa czytelników by się strasznie pogubiła. O ile ktoś przeczytał. O ile ktoś przeczytał, owszem. Na końcu mamy tam galerię okładek, parę, parę zapowiedzi już komiksów z odrodzenia. Fajne jest to, że komiks jest niedrogi jest dość, dość gruby bo to jest 8 zeszytów tam jest chyba 180 stron łącznie miękka okładka więc nie jest to taki gigant jak z nowego DC Comics więc jeśli koniecznie czujecie potrzebę mieć wszystko z, z wprowadzenia do odrodzenia to spokojnie ten komiks kupicie dość tanio No ale tak jak mówię no, nie jest to nie jest to nic wielkiego nie jest to nic szczególnie wartego uwagi mhm. raczej tylko dla tych którzy koniecznie muszą mieć wszystko. Natomiast jeśli chodzi o samo Uniwersum DC Odrodzenie no To komiks się ukazał w linii DC Deluxe No tak jak się spodziewaliśmy no cieniutki komiks w twardej oprawie w powiększonym formacie bo ważny Więc rozumiem rozumiem decyzję wrzucenia tego do DC Deluxe No ale wciąż możecie kupić ten zeszyt za naprawdę dużo mniejsze pieniądze W oryginale tam te parę stron dodatków jakoś tam szczególnie mocno nie urywa niczego już na pewno nie, nie, nie na tyle, żeby płacić trzy razy więcej niż za oryginalne wydanie, no ale tak, to też jest, no mówię, ważny komiks mega, wprowadza do całej linii odrodzenie, czy jest dobry, to jest inna sprawa, wspominaliśmy o tym komiksie dawno temu w dziesiątym odcinku naszego podcastu, więc tam możecie sobie cofnąć, ja swojej opinii nie zmieniłem od tego czasu, więc, więc tak w skrócie, ważny komiks, ale no niekoniecznie super dobry. Dokładnie. I co? Na dzisiaj to będzie wszystko. Tak jest. Dzisiaj jest 27 sierpień, sierpnia. Tak jest. Jutro jest 28. Wyobraź sobie. I również będzie to setna rocznica urodzin króla komiksów mhm. Jacka Kirby'ego. Mhm. I o Jacku Kirby'im sobie powiemy więcej za dwa tygodnie. Taki spoiler, y, owszem. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.